Cześć wszystkim, dzisiaj mamy 29 grudnia, jestem Tuzy. z Robertem. Tak, mamy dziś dwóch Robertów tutaj na w naszym podcaście. Cześć Robert jeden, cześć Robert drugi. No i m, oczywiście razem z nami w naszym super podcaście, który jest prowadzony przez same największe gwiazdy show biznesu, są również inni goście, którzy w tej chwili przedstawił się odwrotnie niż alfabetycznie. Znowu będzie problem. Ja mam czas, ja, ja wiem, mam czas. Mateusz Fidut. Ty ja mogę pograć sobie w końcu. Hello. I Łukasz Frącz. Witam. Zauważyłeś akurat dwóch pierwszych, no ale niech ci będzie, to jest niezbyt od tyłu. <głos> Szkoła. A poza tym, kochany przez wszystkich, Tomasz Doktorski. Hejo. Który nie zna się na zegarku? I który ma sweter na sobie teraz, biały, założysz się? Skąd wiedziałeś? Oraz wcipski i złośliwy Piotrek Mozelewski, a także Witam. osoba, która przemawia do was aktualnie, czyli Adrian Palmavel dude Mógłbyś powiedzieć Bob, to by wszyscy mieli zagłostkę. Mogłem, ale nie powiedziałem. O, straszna. Dlatego, że ty nie powiedziałeś, ja powiem wiele innych rzeczy. nie wiem, nie wiem, czy wiecie, ale zaraz Sylwester. Niektórzy z was może nie chcieliby o tym wiedzieć, bo pewnie siedzą sami w domu i myślą, że ograją sobie w nocy, to nic się nie stanie, to na rok nie przyjdzie. Ja też w to wierzyłem rok temu. I jeśli chodzi o nasz dzisiejszy podcast, nasz podcast będzie niczym innym, jak zawsze, bo oczywiście to jest taka taka zasada w każdym, na każdej stronie, na każdym blogu growym, że ostatni podcast w roku musi być podcastem podsumowującym rok 2010, choć ja wolałbym, żeby na przykład podsumować sobie, nie wiem, jakiś poprzedni rok jeszcze. 2009? Nawet, byłoby oryginalniej na przykład, ale nie. No? Ktoś mądry się znalazł w końcu. A skoro chcą 2010, choć sam nie pamiętam, to jest, to jest pierwszy taki rok, kiedy zawsze jak coś chodziło to o danej produkcji albo na przykład o tym, że coś było hitem, zapominałem już po pół roku, a to już, a to krótki okres czasu. Masz rację, rok. tu się zgodzę tak. z tobą. Po raz było na razie, że, kiedy, nie nie powtarzaj tego więcej. Chociaż nie powtórzysz, bo to będzie już to po raz drugi się zgodzić, trzeci i tak dalej, ale na przykład kiedy wychodziła jakaś gra, powiedzmy, to był hit i powiedzmy teraz trzeba było sobie przypomnieć, tak? Przychodzi do nas tam Tomek, przychodzi z, y, Dudu, nie, nie wiem od kogo wyszedł ten rozkaz, żeby przypomnieć sobie najfajniejsze gry z 2010 roku, ale kiedy taki rozkaz padł, to była taka, taka dziura w głowie. Co wyszło w tym roku? Co było takie fajne? Co było tym największym hitem? Co było największym failem? Było takich informacji dużo, było takich gier dużo, ale niczego nie jesteśmy w stanie sobie przypomnieć. Ale dla was się wyśliliśmy, zrobiliśmy listę w notatniku i, no, i chyba zaraz się zacznie, bo to chyba na tej zasadzie będzie wyglądać, czy każdy będzie prezentował swoje Tak to się? Trafnie to zinterpretowałeś, zinter bardzo o dobrze. O mój Boże. Ja wiem. Po tym trochę przydługawym monologu, ja witamy wszystkich bardzo U. serdecznie. No. no Więc może zacznijmy od tego, um, od najlepszych gier, jakich, um, od trzech najlepszych gier, z mieliśmy styczność w tym roku. Wiem, że nie, są drogie gry, ale z pewnością jakieś gry w tym roku kupiliście, które wyszły w tym roku. No i może zacznijmy od, tak jak mówiłem, tej wspaniałej kolejności. Tego cholera, to nazwiskami spróbuję. Zaraz, tu jest py, jest O, to pierwsze będzie Dudu. Ale jak to możliwe? No tak to właśnie. W naszym podcaście wszystko jest możliwe. Wszyscy powinni się już tego nauczyć. Jo, ja bym, ja bym sugerował, żeby... Żeby Prowadzący dał przykład I potem, żeby reszta podnożała Nie, ja stronę. chętnie posłucham, może wyciągnę coś, co wy lubiliście I ja przy okazji lubiłem Także żeby, wolę, żebyście wy zaczęli. Śmiało, nie wstydź się. Ale ja będę kontrowersyjny To może tak, żeby bądź za bardzo naszych bądź... słuchaczy Nie zszokować, to lepiej ja nie bez nie bądź To właśnie bardzo. bardzo dobrze, że będziesz kontrowersyjny Bo to będzie jakiś mocny przykop na dzień dobry Więc zapraszamy, zapraszamy Ale ja mam tylko jedno oparcie, pamiętaj Nie obchodzi mnie to Masz parcie, czy oparcie jedno? <grym <grym Dobra, to zanim, zanim kolejne krzesło ulegnie uszkodzeniu i dewastacji to ja przedstawię, bo z tego, co zrozumiałem, to na porządku powiem o grach najlepszych, które tak, naszym subiektywnym tak, zdaniem no były... No trudno, żeby e... zdanie nie było subiektywne. Ale... Przepraszam, no się. dobra, przepraszam. Nie <śmiech> będę... <śmiech> Moje obiektywne zdanie. W każdym razie, to jest wyłącznie nasza opinia, więc nie kierujcie się akurat może nie, niektóre pozycje, które wymienimy, nie, nie, nie, nie e, przypadną nie do gustu, ale e, mieć na uwadze to, że to jest podsumowanie z oka, i skoro mam za to powiem na początek o mojej najlepszej, moim zdaniem, grze tego roku, najlepszej platformówce na, w ogóle w historii, moim zdaniem, najlepszej grze na Wii w tym roku i chyba w ogóle, czyli Super Mario Galaxy 2. Jeżeli miałbym jakoś wytłumaczyć swój wybór, no to powiem po prostu tyle, że to jest gra idealna. Ja nie, nie mogę się doszukać ani jednego błędu, ani jednej złej strony tej gry. Po prostu każdy element, który tam jest, jest wykonany tak idealnie, tak genialnie, że no, otwiera się tylko... Usta i, i cieknie, ślina z wrażenia. Się to jest niesamowite. To jest, okej, okay, to jest może z jednej strony gra infantylna, skierowana w dużej mierze do dzieci. Z drugiej Ale strony, strony pytanie, no jest. Ale czekaj, mocy... daj mi dokończyć. Właśnie, ja chcę to ładnie się przynieść. Ale nie, z ciebie, żeby chcę ładnie po zakończyć. Po nie rozumiesz mojego pytanie. geniuszu, patrz! Powiedz mi! Czy <śmiech> twojego <po> geniuszu? Rozumiem, <śmiech> że bawiłeś się przy niej świetnie i nie masz nic <śmiech> bo ty bawiłeś się przy niej świetnie. Grałeś w nią i byłeś szczęśliwy. No, tak. No i teraz kontynuuj dalej, bo to tak wiesz. Ale kontynuować dalej nie można, może tylko kontynuować. Jezus, Maria! To jest Dziękuję za poprawę. Wow! Musiałem się Jeden z dobrych ci znalazł. Kiedyś odniecze, zajdę do ciebie. Dobra, w każdym razie no, wsiąknę w tę grę, niesam grę niesamowicie. Ona jest magiczna, nieprawdopodobna. Jeżeli nie, jesteście, nie macie nawet poniżej 10 lat, czyli nie, jesteśmy, nie jesteście dziećmi, ale są osobami dorosłymi, to mimo to wam to polecam. Zresztą wystarczy spojrzeć na Metacritic metacrit metacrit czy na Game Rankings, żeby przekonać się, że. No ta gra zasługuje na wszelkie pochwały, na wszelkie nagrody i trochę mnie dziwi fakt, że ona nie zdobyła w, w tych rankingach wszelkich oficjalnych wielkich zachodnich portali nagród, bo pewnie patrzono na nią z, to, z takiej perspektywy, że to jest gra dla dzieci i z tymi listami pokroju Red Dead Redemption Mass Effectem nie może walczyć, ale no nie da się zaprzeć faktom, że to jest gra, o której będą jeszcze przez wiele pokoleń wspominać nasze dzieci i nasi funkowie. Ja chcę wspominać coś, ja się z tobą co już nie zgadzam. zapomniane. Do czego? A grałeś w Super Mario Galaxy 2? Nie, nie ale... Wspominać. Mówisz, że... to, jest, sam mówi, że to jest gra, która nie zbyła. Nie wiem, wiem, że Łukasz się próbuje zdobyć. Ja się po prostu skończę swój temat. Mówi, że to jest gra wspaniała, z czym no... się zgadzam. Ja miałem raz to jest Super Mario Galaxy 1. I no a dwójka właśnie tutaj, właśnie tutaj jeszcze, jeżeli mogę dodać. To jest właśnie ten bigger, better and more badass. To jest tak jakby... Jakbyś miał Uncharted i Uncharted dwójkę. Tak, ale wracając... Mówisz, że ta gra, która nie dostała prawie nagród, nie miała zbyt dużego rozgłosu, nie jest znana... A co nie, naszym... no z perspektywy użytkownika Wii, jak najbardziej ona była popularna, ale z, no hmm. jakby depresjonowana jest z tej perspektywy, że ogólnie na, na Xboxie czy na PS3 użytkownicy tych konsol akurat uważają ją za jak, jakąś zwykłą tam platformóweczkę, na którą nie warto w ogóle spoglądać, nie? o tym mówię. Bo wyszła nie. na złą konsolę. No. Dud, byliście. Dlaczego? Dlaczego? Się? po prostu się mylisz, on mylisz się. no bo to jest Super Mario Galaxy 2 a jak już no. Super Mario Galaxy 1 dostało multum na, to po prostu dwójka nie dostanie bo to nie jest jakaś wielka innowacja To bardzo bardzo... Jasna, jak ja nie lubię takiego podejścia Łukasz, no nie, ale... Łukasz nie. każda gra czy każda gra, żeby dostać nagrodę musi być innowacyjna? Spójrz Słuchaj. sobie na Reddit Redemption, co tam jest innowacyjnego? Pro pytanie. Pro, proste pytanie. Jeżeli, bo ja, ci, ja ci nie walnę, bo dałeś mi, powiedziałeś, dałeś mi cynk, że idą zwariowane melodie na TV Puls, czy na czym tam szło. No. To się w i oglądało, więc ja ci nie walnę. Ale jaki jest sens robienia innowacji w sequelu na siłę, jeżeli odpowiednie proporcje gameplaya, ewentualnie nawet historii, wszystkiego były idealne w pierwszej części i to na tyle idealne, że karty przy nim się to przebawił i nie mógł. Eee, tego beznadziejnie nie ocenić. Jaki jest sens? Nie jestem w stanie tego no rozumieć. Jak najbardziej, a poza tym... Dobra, ...które mogłyby zepsuć i zazwyczaj psują, bo coś, kiedy jest przekombinowane, właśnie zazwyczaj sukces polega też na prostocie i jeżeli już próbujemy coś bardziej budować, na przykład takie było w Gears of World 2, gdzie pewne, momenty, pewne rzeczy zostały przekombinowane i coś już nie była tak dobra, to przekombinując coś, dodając nowe elementy na siłę, bo ktoś tam tak powiedział, że dwójka musi mieć nowości... E, zabierasz to, co czyniło z pierwszej części, no ten prawdziwy sukces. Ale, no ja tam. się jak najbardziej zgadzam, ale jeszcze wysunuję. Jeszcze wysu... No proszę. Trzeba dać szansę, żeby docenić inne gry. I o to mi chodziło. Bo tak to no, ale W każdym, w każdym podsumowaniu są... kolejne i wrzucasz grę roku, bo już jest gra jak gra jest idealną, to każda następna część będzie idealna i co? Do końca świata gra roku będzie należała do Super Mario Galaxy. chciałbym zobaczyć no. takie rozdanie nagród. nagrod. Wiecie! Powiedzmy w filmie, wiecie, miał wygrać Awatar, ale Awatar dostał tyle nagród. wygrywa straszny film 5. Yeeeet! Ale dobra, może już nie rozmawiamy o nagrafach, nie porównujmy się do innych serwisów, bo jesteśmy konsolowcą i konsolowiec ma swoje kogoś, unikalne kogoś, zdanie. Kogoś, I jeszcze do kogoś, jako argument do kogoś, za. Ty... Porównaliśmy, do kogoś, jeszcze do argument przemawiający za SMG2, podam to, że to jest gra po prostu kompletna i jeżeli. Coś w jedynce nie grało, no może były to elementy, jak, jakie znalazły się elementy, ale one były tak marginalne, że, że praktycznie niezauważalne, to wszystkie te wady minimalne były poprawione. Zniknęła na przykład fabuła, która była kompletnie niepotrzebna, dodano masę nowych rzeczy i gra stała się jeszcze bardziej grywalna niż jedynka. Po prostu no, nie ma chyba osoby, która potrafiłaby w tej grze coś złego Wypomnieć. Tyle. Ej, ale czy przypadkiem Gra Roku nie powinna nieść ze sobą coś rewolucyjnego, a nie tylko taki odgrzewany kotlet, Czy coś tam jest nowego? Powiedz to o tym, co nie w Znaczy powiem tak, jedynka była rewolucyjna pod wieloma względami, chociażby te zagadki z grawitacją, a dwójka nie dość, że powieliła te pomysły, to jeszcze je udoskonaliła. I wydaje mi się, że nawet za to, za to, że Nintendo nie poszło na łatwiznę i nie zrobiło dwa razy tego samego, nie odgrzało tego kotleta, tylko jakby stworzyło, stworzyło na tym samym schemacie coś zupełnie nowego, odprawiło to w taki ładny pakuneczek, to już za, za to samo powinno się należeć ogromne brawo. A poza tym no, nie uważam, że każda gra powinna być innowacyjna. A czy ta gra, która jest najlepszą grą roku, musi być innowacyjna? To, co powiedział Robert, no, tak no, mam nie, na imię. Nie, nie, rozumiem, nie, nie rozumiem takiego taku rozumowania, że jeżeli coś musi być, coś musi być idealne, że, że z drugiej strony musi być e, żeby musi, coś musi być rewolucyjne, żeby było idealne. No, I szybkie no ale pomaga. jeśli by Antegu takich gier roku. rewolucyjnych w tym roku nie było, no to można by było tak myśleć, ale niestety. Ale co z tego, jeżeli grasz w grę i uważasz się za twór idealny? Powiedz mi, właśnie jako recenzent, bo jesteś też na blogu growym, masz, jesteś w pewnym sensie też recenzentem. Jeżeli e, grasz w pre i ona nie jest innowacyjna, ale bawisz się przy niej świetnie. Uważasz, że jest wszystko genialnie i jest perfekt. I naprawdę nie byłbyś w stanie postawić dziesiątki tylko dlatego, że nie jest innowacyjna, że to nie są, że, so, że to są tylko rzeczy zapożyczone z innych produkcji. Naprawdę bym w stanie to zrobić, a bym nie o serca. Ja bym w czystym sumie nie mógł stawić tu dziesiątki. No, ale ja nie mówię, że to, że gra jest zła czy... czyby jest inferno. Było fajne, ale, ale słuchaj. W stosunku do samego rankingu, no nie? Najlepsze gry w roku. No to musi być taka gra, która się czymś, no nie wiem, wybija. Tamta jest po prostu gra dobrą i po prostu... Solidną, ale już teraz o Mario Galaxy? A, a coś rewolucyjnego... No to rozuni, a, rozumie tak, sytuację, tak, jeżeli tak. gra jest po prostu dobra, dobrze wyszedziwanym dziełem jest, a tak. sytuacja, w której gra jest po prostu idealna i każdy element, który nie jest, w którym nie jest gra, idealnie. No boby, właśnie no propos, coś powiedzieć? Ale mogę? panie... Tak, oczywiście. Jest, yes, świetnie. Słuchaj. Bo tu mówisz, to jest świetna, świetna, świetna. I, ja idę dychać. Ja mogę i dać dychę, ale nie jest pytanie, karupu. Łukasz, fundamentalne pytanie. Grałeś, grałeś w dwójkę? Nie grałem w dwójkę, bo grałem no w dwójkę. No więc... I nie wciągnęłam jakoś tak... Nie, nie, nie, nie jest dla mnie taki obiektu, To jest też ta kwestia, to... że oczywiście każdy ma jedno ja zdanie. Jeżeli komuś nie się nie, nie podoba rzeczy. ten klimat i infantylność, na, to na, na, na nie postawię jej aż... dziesiątki, ale... Gra w to jako esencja gamingu to jest jak najbardziej gra na 10. Ale to, co gra jest 10 na 10, nie, jest, nie oznacza automatycznie, że zostanie grą roku. Ja mogę ale być, ja tak... powiedziałem, że to nie znaczy. O, oczywiście, to nie... To, oczywiście, to oczywiście dwie to jest zupełnie... inne rzeczy. Nie, bo... nie jest agrotych, ale, ale cel... powiedziałem, że, że w mojej opinii Z tych gier, które ja grałem w tym roku, to jest, jest to moja najlepsza gra, gra która najbardziej mi do gustu przypadła. Nie grałem w. Pełno hitów z Xboxa, 360 z PS3 i powiedziałem o tym. I tak jak mówiliście na początku, to jest tylko z naszej perspektywy wszystko ocenianie. Nie bierzemy pod uwagę wszystkich gier, które wyży w tym roku i nie robimy rankingu jak inne portale, tylko każdy sam wybiera. I takie pytanie, szkurska drs -y, zanim przejdziemy do już drugiej gry Duda. A ja sobie proponuję taki, 3 godziny taką prawa? zmianę, tak. że żeby nie zamęczać słuchaczy głosem jednej osoby i się nie byli monotematyczni, to zmienimy kolejność i każdy będzie po jednej grze mówił i potem będziemy robić kolejkę, żeby okay, było ciekawie. No to Świetnie, ale no, no, no. z, z ciekawi taka jedna sprawa, to krótkie pytanie do wszystkich. Eee, czy byli, bylibyście w stanie wystawić grę 10 na 10? Eee, powtarzam, w recenzji, która jest jakby waszą opinią na danej gry, gdybyście właśnie do niej, przy, gdybyście super przy niej bawili, był w ale na przykład nie byłaby w pełni technicznie dobra, czyli na przykład wystąpiłoby kilka bugów, byłaby grafika niezaładna. Jak najbardziej? Tak. To jak najbardziej. Tak, i odpowiedź spodziewałem, czekam na resztę. Ja nie no, no, to zależy no, jak, jak rozumiemy grę idealną. Znaczy właśnie dla to mnie, jest to dla, to mnie po prostu, dla mnie że... gra idealna musi być taka, w której A, nie czy... mam nie mam żadnych Żadnej najmniejszej, nie, może, nie mogę jej żadnej. No już najmniejszej b, b, nie podjąć. przesadzajmy. Ale ja na przykład Metroidowej Prime trzeba wystawiłem maksymalną notę, mimo że nie jest rewolucyjna i wiele właśnie serwisów, jakie recenzowało trzeciego Metroida Prime, to mówiło, że dalibyśmy dychę, ale to nie jest nic nowego, więc dajemy. I no, ja właśnie się z tym, nie, z tym się nie, <śmiech> nie zgadzam i nie. Ale to też jakby wynika z samej specyfiki recenzji jako takiej, bo recenzja a, powinna być subiektywna, 10, a nie obiektywna. Tak, nie? To raz, a dwa 10 na dziesięć nie zawsze oznacza też ideał. Zazwyczaj oznacza ideał w naszym rozumieniu coś, przy czym właśnie... Odmawić ta się. Nas... Tak, no. Gdzie, no oczywiście jak to radę. jest Wiem. idea na teraźniejszy czas, więc to... Mam może... opinię, opinie, mam w tego ładny opis. to Taka na. gra, to jest gra, która byłaby na 11 na 10, ale przez to, że ma jakiś błąd, musi zejść do 10 na 10. No, i głębokie. teraz jestem. Następna... <laughs> Koczy teraz następna osoba. Teraz to jest M. Ja jestem S. A, to ja powinienem być. Nie, cholera, ja powinienem być przed dudem. No, ja coś, się... coś mi nie grało jednak, ale nabra. dobra Dobra. Y... Miałem. To jest. Miałem cholerny problem, jeśli chodzi o daniem tego do najlepszych gier. Bo jeśli chodzi. To jest. Będzie mowa o Mass Effect 2, bo Mass Effect 2, wydany w 2010 roku był na pewno jedną z tych gier, przy których spędziłem du dużo fajnych chwil, którą teraz przychodzę drugi raz i jest tak samo w ogóle w żadnym Dopiero? sposób jest tak samo genialnie, tak jak było wcześniej. Ale to jest ta... Ta gra ma dosyć u mnie takie, taką zabawną opinię, bo... Choć ona mnie właśnie badni, choć jest przy niej super, to pamiętam, że za pierwszym razem w to było? Wiem, że coś mi nie odpowiadało. Albo były momenty, które mnie nużyły, albo tam zdarzały się kilka dialogów, które nie podpasowały. Była też sprawa z polską wersją, z którą na szczęście nie miałem bezpośredniej styczności, ale pewnie słyszeli niektórzy z Was. W jakie stanowisko piastujesz? A kto jest z Mass Effecta 2? Pozdrawiamy jej po Tłumaczy. Pozdrawiamy, tłumaczy. Tak. Po, kolegów po fachu. Ale... Z drugiej strony jest to też gra, która jako jedyna chyba, jako jedna z niewielu w ogóle, kiedy, które kiedykolwiek powstały, była w stanie osiągnąć to, czego im się nie udało. Była w stanie zbudować to wielki uniwersum, zbudować ten wielki świat i nie tylko po prostu zostawić go, tak, rzucić wszystkim. Tak jak na przykład teraz jest to w filmie Tron. Ci, którzy byli, to może wiedzą, o co chodzi, że to tam też w miarę jest coś duży taki świat komputerowy. Ale byli w stanie tego zapełnić, nie dość właśnie, że byli go w stanie też zapełnić tak, w tak inteligentny, w tak dobrze rozplanowany sposób, tak idealny, w ten świat wydaje się tak pakowany tym wszystkim, ale i byli w stanie to dobrze przedstawić, że kiedy włączamy grę, to nie mam wrażenia, że wkraczamy do pustej przestrzeni, gdzie po prostu ktoś wrzucił garść postaci, rzucił garść dialogów i już myśli, że to jest e, uniwersum. Tylko Mass Effect zrobić to, co zrobiły Gwiezdne Wojny, tak? kilka tam pokolenie temu, czy tam dwa, Przecież nie wiem ile to pokolenie. Just milion. Milion. Wiecie, oglądaliście chyba Gwiezdne wojny. O coś tam. Obiło mi się o uszy. Oglądaliście. Mm, oglądaliście już nie, nie ten. E, oglądaliście Power Rangers. Oczywiście. To, to też jest tam tak, fajnie zrobiony I szczerze dla mnie to wystarczy, bo to jest na tej zasadzie. Wie? że mnie jako gracza wrzucono do tego świata i powiedziano, masz, żyj swoją przygodą, choć gra jest liniowa, za to dziękować Bogu, o tym może innym razem powiem, czy uwielbiam grę liniową, to, to jest nasza przygoda, chodzimy do tego świata i no i cieszymy się tym, bo ta gra jest tak genialna, nie wiem boże, w sumie co mnie w niej pasowało, dialogi, świat, postać i tekst. To oczywiście, I should, I should go, I should go, I should go, słuchaj, 50 razy sprawia, że Mass Effect 2 jest Grał z najlepszą narracją, dość dobrą reżyseriu Kacsenek, co mi się bardzo podobało. Naprawdę fajnym udźwiękowieniem i no i powerem, którego nie ma na gry, nawet pomimo tego, że większość broni brzmi właśnie też jak, jak pistolety na wodę. Niektóre także. No, nie, przesadzajmy. Takie. No, Ostatnio się takie. No tak nie, takie... i Ale to nie, jest mimo wszystko nie, jest ten poziom bólu. I patrząc, jak to się rozwinęło od jedynki się nie, właśnie tak mówiliśmy o właśnie tak o rewolucji. Tu nie ma rewolucji, tu jest wspaniale wszystko rozwinięte, bez żadnego specjalnego boomu. to tak jakby, jakbyś czytał książkę i po prostu przechodził na kolejne jej strony, zamiast dostawać jakiś tam kolejny sequel. Ja tego dokładnie chciałem. Więcej wszystkiego, lepiej, bez, żadnych, bez żadnego przekombinowania. To jest idealny sequel. Ja się nie zgodzę. Co? Jakkolwiek, Może się nie podoba, jak... że jest więcej akcji? Nie, jakkolwiek Mass efekta uwielbiam, naprawdę, i sam wypisałem je jako jedno z najlepszych to... gier w tym roku, dla mnie po prostu wykopanie z tej gry eksploracji planet i jeżdżenie było największym błędem, jaki można. I jak mi ktoś z BioWare mówi, że grocze tak chcieli, to ja mam ochotę utrzasnąć w pysk. Przykro mi, ale po prostu jeżdżenie Mako było jednym z najfajniejszych elementów jedynki, i wykrojenie go uważam za największy błąd, w związku z czym nie mógłbym dać Mass Effectowi dwójce 10 na 10. Po prostu bym nie mógł. Gdybym w jedynce też bawił się choleriącem z eksploracji planet, czyli tak już na gwałt. Jerzy tym Mako po każdym. Już teraz staram się skanować kadu planetę, która pokazuje mi, że jest nią skryta przynajmniej. Eee, To pewnie mu się z sobą zgodził, ale to w ogóle nie przeszkadzało. Tam Pewne rzeczy oni fajnie zrobili, bo oni powiedzieli sobie dobra, robimy grę jeszcze bardziej filmową, rozwijamy tą filmowość jedynki, dwójce i pewne rzeczy poświęcamy. Choć w przypadku tego Mako rzeczywiście usprawiedliwienia nie ma. No ale to Spike No ale zacznijmy od tego, czy w ogóle... Coś było na tych planetach ciekawego. Ale właśnie o to w nich chodziło, że to były puste światy. Właśnie, że to była jedna tekstura i jeden, nie wiem, jakiś... A co ty tam chciałeś, jeżeli to była... Słuchaj, jesteś na osiedlu, ale którego nie zna, w takim razie po co to pokazywać, jak tam się nic nie, nie dzieje. Nie, ale sorry, sorry, ale... A żeby szukać, sobie Mateusz. stanąć, Mateusz. popatrzeć na... Boże, miastę, przekupy na Mateusz, jesteś na osiedlu, na którym nigdy wcześniej nie byłeś i chcesz kupić sobie piwo i znajdujesz sklep spożywczy. To jest na tej samej zasadzie. Ale tam... Wszystkie planety są jak te wszystkie sklepy. A machine. na tych planetach nie masz żadne... Nie, właśnie chodziło te, o to, nieprawda. że musiałeś spokojnie pojeździć po każdej z tych planet, żeby znaleźć te surowce mineralne, jakieś anomalie wykryć, które prowadziły do questów. A ty czego się, przepraszam, spodziewałeś? Że wylądujesz i pojawi się jakiś turianin, który będzie stał z właśnie, i powiedział, o, tu masz to i tamto. To nie, ale no, jeśli gra była tak filmowa, ciągle była jakaś akcja, a tu nagle przyjeżdżam na ten, ląduję na jakiejś planecie, to jest jedna wielka Widziałeś tekstura, kiedyś... Zdjęcia na przykład z Marsa, jak NASA robi? Tam też nic nie ma. To Masz piach, piach, piach, piach. Ale, piach. Nie ale to jest Mars w przyszłości. Hallo, hallo. A co, co, w przyszłości planety to winne? No, tam wiesz, już są te e, McDonaldy. Te, które są rozwinięte, to były rozwinięte i tyle. Czy możemy przejść do następnej gry? Bo w Mass Effectie można rozmawiać godzinami, a tu wszyscy Ten już ta Tak, tylko chciałam powiedzieć dlaczego, bo to była jedna gra, w... krótko jeszcze, po co mówiąc w której pewne rzeczy nie pasowały były rzeczy które można było lepiej zrobić zgadza się ale tak się przy nie świetnie bawiłem plus ma genialny ten replay value czy można podejść do gry drugi raz tak samo się przy nie bawi sprawiają że to jest gra na pewno o której właśnie w kolejne pokolenie będę gadać i przez które czekam na trzecią część gry. Następna osoba. A następna osoba to będzie e, e, e, e, Łuka, e, Łukasz Frącz. No to, no to Mass Effect 2. oczywiście. Roku? No ale no, to ja też powiem. Nie, ale to może inną już wybierzesz. Ale słuchaj, ja bo ja chcę powiedzieć swoją opinię, dobra? Mogę? Dobra, to tak to, to, to, to krótko już. No to krótko, no to głównie chodzi o to, że właśnie o uniwersum, że Master Effect, to jest ogromny świat i ja wchodzę, włączam grę i w samym menu mogę poczy poczytać codziennie te Cerberus Daily o. News i wiem, tak. co się dzieje na świecie. Na przykład ostatnio... Ten sadzno... koleś musi mieć najfajniejszą pracę. Odpisze kilka nie, no. dziennie, jak ktoś ma obrazie, to nie jest jakimś ogromnym problemem, nawet przy takiej ilości. I kasa, kasa, leci kasa, To jest jedyna taka gra, gdzie ja codziennie się dowiaduję na przykład, że kula z Nowego Jorku będzie w Prezydium wystawiona na Sylwestra. No, w której inne grze mamy takie informacje o świecie, w których się ta gra dzieje. My no, nigdzie tego nie mamy. I właśnie to... Nigdzie nie ma, nigdzie nie ma. I to właśnie sprawia, że Masek jest takie fajne i takie wspaniałe, jakie jest. I zresztą to jest jedyna gra, która mnie zmusiła do kup kupna książek które dzieją się właśnie w tym świecie, Czy, czytałem wszystkie komiksy, jakie jak na, na razie wyszły, czytałem obie książki, czekam na trzecią książkę, czekam na kolejny komiks. To jest jedna zasady... gra, która zachęca was do palenia lepiej niż wasi znajomi. Tak jest, no, jest no ten, i jedyne z Mass Effect, co, z czym nie miałem do czynienia, to Mass Effect Galaksy na ai sprzęty aj, Na to z wiadomych powodów, na te się. No. To, że będzie przyjąć, to powiem, że Mass Effect 2 jest fajne I świadczy o tym chociażby to, że ukończyłem już je 7 razy chyba. A teraz gram w jedynkach, 15 razy i też będę grać bliżej w dwójkę kolejny raz. Super. Czyli skończyłeś? Spike. No, tak, słucham. Gdzie moje 20 zł? Nie wiem, gdzieś tam. No to teraz sobie pogadasz, póki nie Tak, odasz. to teraz sobie pogadam, tylko że ja nie będę mówił o Mass Effectie, jako kolejna osoba już się podaruje. Może też był na mojej liście. Chora, a dzięki. A, ho, dzięki. a dla odmiany powiem o Gran Turismo. <śmiech> <Nie>. <śmiech> o. Ma, Która, mamo, pomóc ci? tak. Tak, która okazała się być po prostu najfajniejszym racerem tego roku i przykro mi bardzo, ale żadne argumenty, że tak, że tak nie jest do mnie, nie docierają, ponieważ A, mamy świetny model jazdy, B, mamy rozbudowane tryby rozgrywki i C, co odkryłem wczoraj osiągając level 25, są wyścigi Endurance, których w Fordzie nie było i strasznie mnie to irytowało. Możemy usiąść przez konsolą i 24 godziny ścigać się przy zmiennych porach dnia i nocy. Tara i dziękuję bardzo, za jest całe za jakiego Maj, Mam takie pytanie a propos Gran tak. Bo to, co mnie drażniło w Gran Turismo, bo to jest dobra gra, uwielbiam. Nie spodziewałem się, że ja będę w stanie jej pokochać kiedyś ten Turismo. turizmu. Mówię, sam nie pamiętam, w którą część grałem, co jest dla mnie już karygodne. To była chyba druga no. część właśnie na PS5. Eee, Gran Turismo 5 i czy nie drażni Ciebie to, bo ona ma trochę wad, ale że wszystko jest tak... Eee, sama, że Sama gra ma taki... O, ona ma, eee, cholera, jak to nie mogę się wysłowić, że producenci starali się zrobić taki obraz przy pomocy menu wszystkiego że to jest najwyższy szczyt kulturowy i najwyższy szczyt techniki, nawet jeśli taka nie jest. Że trochę drażni w oczy, że sama ta otoczka działa na zasadzie cześć, nasza gra jest idealna i nawet jak ty myślisz, że ona nie jest, to ona jest, bo po prostu się nie znasz i jesteś burakiem ci o, o tą oprawę jazzową i tak Wszystko. dalej. O, to, I że mi taka, o oprawę jazzową. Że jest mi o to jest taka dystyngowana, niby, tak? Choć mi... cała gra jest tak dystyngowana, bref pozorom. Znaczy, Wszystko no brakuje, element, brakuje, brakuje trochę takiego ja brudu, wysyka. prawdę powiedziawszy, ale no, no nie wiem, jakoś mi, mi to za bardzo nie o, przeszkadza. Ale się no. wysłuchiłeś dobrze, że ona jest taka sterylna, czysta. no po prostu. Kiedy, kiedy włączasz Fordzę, ona się nie ona bardziej mówi, chodź, pobaw się ze mną, no nie jestem idealna ale będzie fajnie, zobaczysz. Chodź. Ale wybacz, nie, ja się na przykład obiemaję przy GT5 niż przy Fordzie, po prostu. Myślam się, Nawet jeśli chodzi mi o samo nie drażni coś takiego, że to jest taka bezczelność ze strony producentów, którzy dorzucają sobie potem coś władcę, bo nie zdążyli wrzucić na płytkę. No cóż, bywa. Co poradzić? No. to, no wiesz, prosty... jak ją robili 5 lat, to w końcu każdy już stwierdził, że dobra, niech je wypuszczą w takim stanie, w jakim jest, to przeżyjemy. No jakoś przeżyliśmy. Dobra, następna osoba. No. Mateusz, siema. <śmiech> Hej jo. Siema, jaką lubisz? Jak ja, ja lubię Red Dead Redemption. Dlaczego? Lubisz kowbojów? Dużych myślę. Bo to są kowboje z krwi i kości. Lubisz taki to jest z krwi i kości? Chyba jedna taka, jedyna gra w tym roku, która miała taką fabułę ty W masę prawdziwą wygrałeś? i taką bardziej oh. dojrzają, no nie? Mamy uratować rodzinę i tyle. Na tym się kończy. A tutaj, a, a... tu wiesz, ludzi, ludzkość. Oh. No ale to, to jest pod... takie... E, ratujesz e, Turianów, Asari... Ani słowo więcej w e, No Zari. nie, coś normalnego. Jak A chodzi... się Picze ratuje. Picze? No ten podcast robi się coraz lepiej. Dobra. I na Picza. Dobra, Mateuszu, kontynuuj. Jak to powiedzieć, ale grzechem po prostu nie zagrać w tą grę i grzechem nie zobaczyć jej zakończenia, bo jest po prostu no, zajebiste. No to powiedz, jakie jest. Chcemy <śmiech> będziemy grać. A, no, tak. Uh -huh. Nie, no ale naprawdę, żeby nie zobaczyć tego zakończenia, no to no, trzeba się... No, ruszami, my zapytać, wierzymy, wierzymy. No na pewno tak w tą grę trzeba zabra zagrać. No, wypływa z... czy, czy poza fabułą ma coś do zaoferowania fajnego? Ej, słuchaj. Ty, ty, to jest... Najlepszą grafikę multiplatformową więc... w tym roku. Co ma do zaferowania? Ty. Dżumę, nie dżumę. Klimat wylewający się z nie wiem, z monitora, z telewizora hektolitrami. Z żył. Z żył też. Mów, ja się odsunę na chwilę od komputera, musicie sami chwilę prowadzić. Mów się, no, ja wszystko ja ma. Słucham, no nie jest sandboxem. Ja kocham sandboxy, kocham sandboxy w stylu y, GTA na dzikim zachodzie. Więc no. Przekonałeś się Stworzona dla mnie. Okej. Okay. <laughs> Dziś się Ktoś Dobra. Z naszej, nie wiem, piątki, szóstki tu zebranych? To Tomek, co? Ja no, Tomek, twoja kolejna gra. Ja? Aha, nikt A nie, to jest nie jest. Sama, co <głosy> Jakiś to Ja stąd odchodzę chodzę. No. Chodzisz? Dobrze. <głosy> odchodzę. <Tomek. głosy> no to ja mieliśmy wybrać po trzy gry. Jako, że mało grałem, to. To wybrałem dość kontrowersyjnie sandboxa Just Cause 2. Pomimo potem 2. Pomimo, iż gra na początku mnie nie wciągnęła, tak potem się coraz bardziej do niej przekonałem i wyszło, że ma całkiem spora, otwarty świat, jest rozpier ducha, to, znaczy to co lubię. No i ta swoboda mnie troszkę zaskoczyła. In plus, bo, bo, bo tam można robić dosłownie wszystko, co, na co grasz ma, ma, ma ochotę. Pomimo kiepskiej grafiki myślę, że to jest jedna z tych, z tych najlepszych gier, jakie, jakie grałem w 2010 roku. Jeszcze mam dwa tytuły, ale to może o, o nich później i kolejka. Teraz znowu Dud. Mhm. ma Dud. A no jestem, jestem. Dzień dobry panie Leszku. Dobra, zaczynamy. To drugą grą. Mnie koniecznie ustawa mnie w kolejności najlepsza, najgorsza, ale tak się przypadkiem złożyło, że akurat na drugim miejscu mam grę, która na Wii w tym roku mnie... Najbardziej podekscytowała, czyli resty 2 od Ubisoftu. To jest kontynuacja dosyć słabej gierki, znaczy gierki mocno promowanej FPS-a, który miał pokazać jako pierwszy to, że FPS na UI mają rację bytu. Nie udało się, gra była ogromnym zawodem. Ja uważam, że, no że i... była świetna, przepraszam, ludzi przepraszam. ja nie grałem? Ja przyznam się że nie grałem, jest, No, ja też się nie wchodzę, bo Red Ale okej, okay, ale mówimy o mówi. dwóch. Wasze odwójcy. zdanie się nie liczy, teraz Dud mówi. W każdym razie załóżmy, że była zawodem, no i dwójka była również u mnie zapowiadana, ale chyba niewiele osób wierzyło, że, że, że rzeczywiście w stwórcy spełnią obietnicę, ona kompletnie różni się od e, swojej poprzedniczki, właściwie to mogłabyć, mogłaby się nazywać zupełnie inaczej, ale to nie jest trudne w tej chwili, bo ważne, że, że jest po prostu znakomita. to jest dla mnie najlepsze FPS na Wii, w jaki grałem, przebija Metroida, Metroid Prime, trójkę. Metroid to nie FPS. Jak dla... No dobra. Du, du, du. ale w każdym razie przybija takie, takie gry jak Conduit na przykład, którego też grałem i który jest według mnie Krapem. No pograłem na razie niewiele, bo grę mam od krótkiego czasu, grałem jakieś dwie godziny, ale podobnie jak Marek Galaxy gra mnie oczarował mimo że jakoś specjalnie nie przepadam za FPS-ami, to tutaj mimo że jakby z definicji jest to FPS, to jest o tyle inne od reszty strzelanek, że mamy jako główną broń miecz, którą imituje Wymotes, Wimotion Plus, do, który, które to, która to przedstawka jest konieczna do usługi gry. O. I dzięki temu twórcy mogli sobie pozwolić na idealne zwerowanie y, ruchów miecza i dziachanie mieczem przeciwników jest realizowane idealnie, nie ma Właściwie żadnych zarzutów wobec tego nie można wystosować. Sprawia to ogromną przyjemność. A poza tym no, fantastyczny klimat to jest połączenie dzikiego zachodu z kulturą Japonii zupełnie niekonwencjonalnie, ale sprawdza się wyśmienicie. Mamy całkiem fajną fabułę, chociaż jakąś nieporywającą, ale jak na, na FPS-a jest całkiem w porządku świetną muzykę i otwarty świat do przemierzenia i no, gra się po prostu wspaniale tony miodu, tony dobrej zabawy i polecam każdemu posiadaczowi, podobnie jak Mario Galaxi i przy okazji oznaczę, że uważam, że to że ta gra cierpi na syndrom tego, że wyszła na początku roku i jest strasznie nieoceniona, wyszła w marcu i teraz pod koniec roku właściwie nikt o niej pamięta, zasługuje naprawdę na wielkie pochwały, bo została zrealizowana fantastycznie i tyle. Mam nadzieję tylko, że przez kolejne godziny, które będę grał, się nie zawiodę na niej, ale o tym się przekonacie w mojej recenzji, którą prawdopodobnie wkrótce napiszę. O, Dziękuję. Prawo. to wkrótce. Okay. Brawo, brawo. E, e, skoro już mamy. E, jeszcze jakieś pytania macie? Nie, nie. Kwestionujecie moją opinię? A, Wszystkie wątki właśnie rozwiałeś tym, tym monologiem. Czekajcie, okay. wszyscy, wszyscy do mnie piszą, dlatego teraz pisz i mówi. co miał mówić? Teraz Łukasz mówi, potem będzie faj, A potem ja. A ty? Aha, dobra, niech będzie. No, to teraz ja. I jaka, Jaką grę najlepiej subiną? No, no to teraz wyskoczę z DS-em. A konkretnie Pokémon Hair Gold. No. Albo, albo SoulSilver, bo to jeden ten. To z 2010 jest w ogóle, no ty widziałem. Tak. Się 2009 -tym w Europie, ale 2010 w Europie? W Europie. Przywijam ci, ci wirtualnego żółwika, bo jesteś fajny. Tak jest. Dobra. Mieliś czemu... pisać z kimś Robert przecież, więc się nie odzywaj teraz. Cze czemu Herbolt? Dobra. Już tam... Trochę kultury, panowie. No trochę kultury, no. No dobra, to ja mm -hmm, wracam mm -hmm. do tematu. O to czemu? Bo jest to remake najlepszych części, czyli Goldów, Silverów które wyszły jeszcze na Game jak Color i na czarno-białego. Jak już mówiłem, to są najlepsze części, które, jak na... które grałem, bo jeszcze nie grałem w Black i White. A co jest z nich takiego najlepszego? To mamy tutaj ten duży świat, który się składa z dwóch kont państw, bo to są państwa i w przeciwieństwie do pozostałych części, gdzie mamy tylko jedną, jedno państwo. Mamy duży świat i mamy telefon, dzięki któremu możemy ci się kontaktować z innymi trenerami. Oni do nas dzwonią. Ay, że mogę ci pomóc. Ja ci ja mogę ja pomóc. Przepraszam. Przepraszam, nie, ja ja nie tyka po prostu i tyle. Ja, ja mogę Słuchaj. pomóc. No. Ja to No. I to no. Pokemony są. Jak ich nie lubić. Boże, by nie mieliście dzieciństwa. No. Was byli w piwnicach. nie. Wiem, właśnie i to jest gra, w którą można spędzić setki godzin i jej nie ukończyć nawet. Nie masz już godzin. Ja sprawdzę u siebie zaraz. 60 chyba, a oh. dawno nie oh. grałem. To rzeczywiście setki. Jak na 30, 30. <głos> Empirycznie można powiedzieć, że setki. Ja jeszcze nie, nie ten, nie skończyłem nawet głównego wątku nie tego. 60, o, 60 godzin. Bo teraz się skupiłem na łapaniu regent, ale dobra. Mm, zapomniałem o czym miałem powiedzieć. O Pokémonach. Pokemon. No wiem, tylko miałem taką myśl <głos> fajną, ale... <głos> <zapomniałem>. Uciekła. <głos> no, no, to, dobra, to może kolejna osoba. <głos> a, już wiem. Oh, o cholera. Powiem. Chodziło o to, że właśnie po przejściu przez ligę powróciliśmy do świata, z, do kraju z pierwszych części i to był takie świetne, świetne. ten, jak się grało tam, jak parę lat temu grałem pierwszy raz w Goldy, to właśnie to było taki super szok, że tu niby zakończyła się gra to Last. Dzięki, Pły ja nawet nie wiedziałam o tym. Płyniesz sobie Moi do, do Kanto i zdobywasz kolejne... Osiem znak, które zdobywałeś w pierwszej części i sam spotykasz te same postaci, które były w pierwszej części, ten sam świat i a widzisz, jak zakończenie się zmienił. O, to nie chcieli mi podać. Ale to było <laughs> zabawne, czemuś nie śmieć? A... No, no. to już nie śmieje, nie na I tyle. Spoko. Po co też się Robert, dód? teraz ty. Dód niecierpliwi. Taki. No ty, mów. E... Tak jak mówiłem, najtrudniejsze jest to, żeby z tego wszystkiego, co było, przypomnieć sobie... E, Robert, do... nie prowadź monologu, tylko po prostu powiedz o danej grze. Tak, powiedz po... grę, powiedz, co ci się podobało i... No, ale... najpierw zwrócić z wstęp, żeby był wiadomo, dlaczego ona się znalazła na tej ha, Ale to pole. potrwa trzy lata. Cofnij się. Jak będziesz tak mówił, to potrwa. To Bądź dla mnie miły. I Ujaj się. Kocholera cholera, zapominam, co mam mówić. <śla> Więc powiedz o grze. I są takie, są takie momenty, kiedy po prostu zapomina się o tych wszystkich. Powiedz tytuł! w 2010 roku, dlatego na mojej liście znalazł się m.in. Assassin's Creed Brotherhood. Bleh. To, bardzo... tyle, tyle czekać, żeby, żeby się dowiedzieć tego tytułu, Matko. Zongrz, sam ze sobą zrobię podcast. Będzie najlepszy podcast na świecie. Dobra, no kontynuuj. Dobra, no. Bo... Nie chcę też, żeby to było na zasadzie, że o nie mogę znaleźć tytuł, więc dałem Brotherhood, bo czemu nie? Bo Brotherhood jest w mniejszej skali ale podobnie jak podobny z eqelem co Mass Effect 2. O nie. Więc, Mass Effect. Czyli więcej tego co było fajnego. Niewielkie wycięcie tego co było dość fajnego. Dobra Mako był zajebiście fajny ale mniejsza o to. No i zostawienie tego i dodanie takich elementów na które czekaliśmy. Nie chcę spoilerować ale na przykład w dwójce wszyscy mówili. Znaczy mówili o za mało biegania Desmondem i właśnie co, co było najciekawsze przy dwójce, jeżeli chodzi o propozycje e, co do sequela, pierwszy raz fani nie chcieli zniszczyć tej gry, jak to zwyczaj jest, tak? Na przykład mamy, e, boże, jakaś pierwsza taka gra, którą, która ma swoją św, takie święte zasady, boże, niech będzie zasada Creed, jak na przykład przy pierwszej części tam mówili o tam nie wiem, to w przyszłości dodajcie mu jetpacka, skrzydła i wielką, wielką bazukę, żeby sobie strzelał, bo to asasyn musi działać cicho, nie? Kiedy chodzi właśnie tam fani mówi, no dodajcie więcej bieganie Desmondem, dajcie to, tamto i to wszystko zostało wprowadzone do gry i dalej fajnie się w to gra, dalej jest pan Geo Ezio, z którym się biega i fajnie się do nim biega i naprawdę nie wiem co powiedzieć, to jest Assassin's Creed 2 tylko jak gdybyście po zakończeniu nie mieli zakończenia. Jakbyście grali w niego dalej. I no ja, nie, ja nic więcej no, nie No ale czekaj, a co do... powiesz o samej fabule tej gry? Tam nic nie ma, no nie wiem, to jest taki I... Gdzie? wypychacz po prostu. Znaczy, wypychacz. Na pewno nie w większym stopniu niż to było w dwójce. Co prawda same zakończenie, już same, same zakończenie, którego nie powiemy. Widać, eee, znaczy, że jest wyraźnie, Ej, słuchajcie, zróbmy coś, czego nikt nie przewidzi. No tak. właśnie, czyli powiemy, a powiedzmy. Duży zwrot się przyda, tak. Ale to jest, to jest tak jak z Dead Space'em, bo nie wiem, czy graliście, że cała gra jest super, zakończenie jest eh, ale i tak macie fajne wspomnienia po całej grze, po tych wszystkich godzinach, które spędziliście przy produkcji. Tak samo jest w Tak, zwrot... bo nie pamiętamy zakończenia po prostu i tyle. Tak, że macie w dupie zakończenie, macie... W... No okej, okay, o... ale co graliście przez czas. Nie pomyślałeś, że może Brotherhood by był lepszy, jakby był po prostu dużym, dużym dodatkiem w do DLC, takie jak robi na przykład Rockstar o takiej, nie wiem, długości, pojemności. Nie, nie, nie Ale gra nie, jest, nie, to jest no, najwspanialsze. No, wszyscy spodziewali się, sam, wszyscy spodziewali się, się że brzydko. gra, że gra będzie mniejsza, jeśli chodzi o gra tylko na PS3 jest brzydsze od a 2 Mateusz. Jeśli chodzi o... Wszyscy, ja się też spodziewałem i nawet i tak chciałem kupić tę grę, że single player będzie mniejszy od AC2. Kiedy oni zrobili dłuższy wątek bez używania perfidnych wypychaczy w postaci no takich tych samych questów, co były w AC1, mi się na przykład podobały, ale wszyscy na nie narzekali. E, tylko zrobili to naprawdę fajnie. Dali tam nowe misje. My e, jeszcze po ukończeniu gry masz pierdyliard misji z e, agentami tego. E, boże, akurat nazwę e, zapomniałem. Tak, jako że mi Aperture Science krąży po głowie, a chodzi mi o Abstergo. To jest coś fajnego. To jest taki fajny sequel, na który idealny, taki idealny sequel, na którego musisz króciutko czekać i dostajesz więcej niż się spodziewasz. Choć zazwyczaj po coś takiego dostajesz nawet po 3-4 latach produkcji. Często się zdarza, tak? Czekasz na sequel i tak dostajesz coś, co jakościu jest równe Brotherhoodowi, na którego czekaliśmy ile? Rok? Rok. No troszkę o no. tego i było fajnie mi się podobało dalej fajnie się zabijało nie wiem czemu usunięto przy większości zabójstw ten dźwięk taki fajny który zawsze towarzyszył taki... którego już po prostu teraz nie ma ale jest, mm -hmm. Stylodem, Bo mniej jest zabijamy dobrze się przy tym bawiłem i koniec fajnie się biega po dachach Kula, koniec Fajk, siema. Siema Spike. co teraz moja kolej no no dobrze niech będzie Dziś no to, to dla mnie o Jezus Maria teraz będziemy wspominał do końca życia czy dopóki nie oddam a To zależy, jak co teraz Aha. powiesz. Dobra. Okej, okay, nie, no to ja teraz może nie będę mówił o tym, o, o, o wspaniałym... może ty mój, teraz mi się pogubiły te listy o Castlevanii, tylko Castlevanii zostawię sobie na koniec. Natomiast powiem o Alanie Wake'u, tudzież Anna Wake, jak to woli. I ponieważ uważam, że jest to jedna z fajniejszych gier, które wyszły w tym roku, nawet pomimo faktu, że główny bohater szepcze i męczy się szybciej ode mnie, co jest trudne do wykonania, wiesz, lub nie. Natomiast bardzo... A... Co? My name is Alan Wake. And I'm a writer, tak. Um, chodzi, chodzi mniej więcej o to, że podobało mi się to wykorzystanie światła, takie dosyć nietuzinkowe w momencie, kiedy patrzymy na inne inne szutery TPP i podobała mi się bardzo historia, tylko nie podobało mi się to, że niestety grafika, kula w oczy i Remedy kazało się czekać prawie tak samo długo jak polifony na Gran Turismo 5, co było po prostu bardzo denerwujące. Natomiast no sama gra jest bardzo fajna i w tym momencie zastanawiam się po prostu nad zakupem DLC, jak wrócę do domku i będę miał Xboxa pod ręką, bo w chwili obecnej nie mam. O! No telegrafie polskim. Polskim. jakieś pytania nie ja nie mam polskiego live'a przykro mi Jesteś patriotą O straszne jest po prostu bardziej inteligentny ode mnie bo ja się przyniosłem. No ja, ja, ja też się przeniosłem No, no idziemy, sobie, hej może na święta poświęcę trochę pieniędzy kupię sobie DLC do Mass Effecta Hmm, Jaka szkoda na polskim live'ie nie ma No może jakieś pytania odnośnie Alana już Anala Eee, czekaj, czy, bo sam nie pamiętam, czy pamiętasz, co ja ci mówiłem, co mi się w nim nie podobało? Bo coś mówiłem coś też, że wspominałeś, znaczy mi się nie podoba mówię... zbieranie termosów, że jest do kitu, że to jest kompletnie z dupy jakaś znajdźka i wolałbym trochę inny jakiś ten, bo idziemy sobie po lesie, nagle o, stoi termos i takich termosów jest 60 mi zostały teraz do znalezienia, a nie, jeden mi został i nie ma po prostu jakiego, jako takiego wskaźnika, na której mapie, w której lokacji on może być, więc muszę przechodzić całą grę i sobie centymetr po centymetrze szukać po prostu. Pamiętam, pamiętam że Sagra... so, Co? Termosy są znajdźkami? Tak, tak, termosy. Pamiętam, że nie mogłem się pogodzić o, z tym, jest. że Gra nie wiedziała, czy chce być filmem, czy być na film, czy na książkę, ale bardzo gameplay mi się podobał, to na pewno. Gameplay, nie, gameplay taki... był świetny, to trzeba powiedzieć. Ja, ja nazywam taki gameplay miękki. I nie wiem, co bardziej, yy, co lepiej może określić gameplay niż słowo miękki. On jest miękki, jest fajny. No, znaczy, to jeszcze nie. On jest po prostu taki fajny, miękki, taki puszysty. Jak, mm -hmm. grubi, jak grubi ludzie. Kiedy to, jest byłem to, ja grupę, kaczuszka. No, to jest taka kaczuszka w wannie. Ale nie mówcie nic o kaczkach, co, bo to jakieś może być źle złapane politycznie. No. To jest taka dobra kaczka w samolocie. Prezydent spadł nam z nieba po prostu i tyle, no. Dobre, to, to może teraz ja, co... To... No, ty dobry jesteś. No mów, dobra, duży, jesteś, się przepchałaś. Nie, bo ja tak tylko krótko chciałem wspomnieć, że moją kolejną grą jest Heavy Rain, bo jest e, fajny, filmowy i innowacyjny. Dziękuję. O i tak szybko, już minąłeś, tak? No bo wy się tak rozgadujecie i zabraliście nam już połowę czasu reklamowego. Mamy padać no o Heavy Rainie, czy po prostu przechodzimy dalej? Bo no nie, no to Heavy Rain to wiadomo, że jest innowacyjny, fajny i najlepszy. to. Jedyne co pamiętam, to, to że odpadami... Tomeka On skończyłeś na. jeden raz, czy przychodziłeś kilka razy? to no Ja skończyłem, bo, bo grałem u kolegi. Także okay. to sobie zostawiam na mnie. Ale nie trzeba skończyć kilka razy, bo można sobie powtórzyć różne sceny z różnymi wyborami, żeby wiedzieć, co się mogło stać. Tak, bo ja grałem na tą, tą normalną wersję i teraz sobie sam kupię na, na, na Mówo, jak, jak w końcu torbę w, w, w sklepie. Muszę wersję, powiedzieć, o, muszę szybko. Sterowanie było super, chociaż na mi się bardzo nie podobało. Pozwala cholernie wciągnąć się w grę. Sama historia była dość banalna, bardzo mi się podobała. Sama narracja była też średnia. Bardzo mi się podobało. podobała reżyseria, szczególnie w takiej produkcji, która powinna być stylizowana właśnie na film, która miała być takim filmem na naszych konsolach, a że reżyseria była słaba, to mi się to dość nie podobało. Więc nic nie mogę powiedzieć. A mi się tak. podobał jeszcze polski dubbing. Braga. I była trochę przydługa. To w, tak, grach, w takich grach im krócej, tym lepiej. Na przykład, jeśli zmienimy na film. Tak, na przykład pierwszy Modern Warfare. Gdyby ktoś mi wydłużył pierwszego Modern Warfare, to bym zabił. No, a wydłużył <susur> że Modern Warfare 2. I tak zabiłeś, to wiele osób. No, dobra. To, to ostatnia już gra z kolejki, to ostatnia ronda dut. Może ten drugi A, ja? jeszcze... a, ja. ten a podcast to, to 3 lata, to zaraz. A ten podcast o, może na 3 lata podzielimy. nie zawsze zapominacie. No, bo taki Ale mały ja, jesteśmy już no, nie łamiesz. Mass Effect 2, możemy przejść dalej. O, okay. ten podcast na trzy lata. Przepraszam, przecież nie przyszedłeś, tak. nie przyszedłeś chyba nawet Mass Effecta dwójki. Kto ci tak powiedział? <laughs> Kto tak zbliżę, ja, to tak jest. Ja z wodka. <laughs> Ja na przykład mógłbym powiedzieć, że Castlevania, ale nie ukończyłem Castlevania, ja, nie. Wiem. Oczywiście, że skończyłem pierwszego Mass Effecta i drugiego. O, sorry, dobra. No A trzeciego, ale... ja Powiedziałem tylko, że drugi raz go nie skończyłem no, do końca. No, Okej, okay, dobra, nie ja już nie mam żadnych wątpliwości w porządku, kontynuuj. <laughs> to może, długo. Matko. Dobra, to w takim razie, skoro nastąpiło skon skonfudowanie ogólne. Jezus <gulanie> <gulanie> Maria! Konsolowiec uczy i wychowuje. Dobra. To ja tak, ja powiem od razu, że na trzecim miejscu, na trzecim stopniu podjąłem, ująłem dwie gry, bo podobały mi się równocześnie. Nie potrafiłem ich rozdzielić, ale żeby nie przynudzać, powiem na początku o. Mafii 2, która moim zdaniem jest y, jedną z, znaczy nie, powiem inaczej, to jest idealna kontynuacja, kontynuacja której, y, który, która, kontynuacja genialnej gry y, i kontynuacja, na której stworzenie tych pięciu czy sześciu lat, przez które powstała gra jest najbardziej, jak najbardziej uzasadnione. Nie rozumiem zarzutów recenz recenzentów, którzy jej wypełnia wypełniają, że to jest y, słaby sandbox, bo Przede wszystkim, szanowni, pani, panie i panowie recenzenci, to nie ma być sandbox. To Jest gra akcji, dla której otwarcie świat stanowi tylko tło dla genialnie wyważonej rozgrywki, dla genialnie stworzonej gry akcji, która ma... Ja przepraszam, przepraszam, że wtrącę, właśnie dlatego nie można pływać. No ale czy pływanie stanow jest wymiernikiem jakości gry? Znaczy ja no, rozumiem, że w wielu pierwszych GTA tego nie było, ale po prostu dla mnie to jest skurzające, że na obecnym etapie rozwoju konsol i, i ogólnie software'u mamy do czynienia z sytuacją, w której spadamy do wody i pojawiamy się na moście obok. No okej, okay, ale to jest mało istotna sprawa w, w porównaniu do tego, co oferuje ta gra. Nie, to dla mnie po prostu jeden z tych wielu drażniających szczegółów, które znaczy ja nie uważam jej za grę tej... jakąś wybitnie idealną i w ogóle taką, która przebija wszystko, co wyszło do tej pory, bo, bo ma bugi, ma, ma bugi, ma swoje błędy, ma wady. Fabuła y, też ma swoje luki, natomiast generalnie rzecz biorąc no, to jest po prostu świetna gra, która wciąga i która y, pod każdym względem jest bardzo dobra. Nie jest idealna, jest bardzo dobra i jako całość broni się myślę spokojnie jako bardzo dobra gra akcji z wartką akcją, z dobrze napisaną fabułą, ze świetnymi dialogami. Z genialnym klimatem lat 40. czy 50. już nawet nie pamiętam, bo grałem dawno. A <grym> szczegóły. I, <grym> I świetną ścieżką dziękowa, jeżeli ktoś lubi gang gangsterskie klimaty. Jeżeli komuś się podobała jedynka, to powinien koniecznie zagrać. I z tego co zrobię do Mateusza, to był z kolei zawóz tego roku. I chciałbym to skonfrontować no. swoją opinię, dowiedzieć się dlaczego. W pewnym sensie, bo nie no wiem, no czy grałeś w ten ostatni dodatek DLC. Do no niestety nie miałem okazji, ale ja nie oceniam dodatku. Do tylko, do ale tylko nie, grając w niego, można użyć ile rzeczy po prostu było z tej gry wyciętych. Nie, no, okay, ja no okej, po tym względem się zgodzę, że rzeczywiście... Po prostu, to nie wiem. Ze strony no, tej, to... Nawet ta, ta historia się po prostu nie łączy, bo ona jest często taka powyrywana. Każdy rozdział się dzieje w innym roku. Brutalne. i tak naprawdę. No i tak naprawdę nic nie łączy te rozdziały a wszystko jest tylko tak wybrane. A ta fajna misja, dobra, wrzucimy do gry. Ta nie jest, okej, okay, tej nie wrzucimy. A ta fajna, to wrzucimy. I, I po prostu to się nie łączy ze sobą. Nie, no mi się to podobało, chociażby z tego względu, że miałeś na przykład zmienione pory roku. I dzięki temu, że jedna misja rozgrywała się wiosną, a potem na przykład z zimą, to gra tak. nabierała nowego blasku. Zresztą ta pierwsza misja, to nie będzie chyba z podarem, że gramy jako żołnierz na wojnie, jest wspaniałym wprowadzeniem do tego i zupełnie się różni od tego co potem widzimy, więc akurat pod tym względem to myślę, że to jest jak najbardziej in plus zabieg. Ale właśnie mi się to nie podoba, że takie taki jest. To, to, to. A czy coś poza tym ci zawiodło jeszcze w tej grze? Fu, no nie jeszcze jest trochę bugów. No to wspomniałem, no to faktycznie też. No ale poza tym, no No, no raczej ponownie nie, no. zawiodła mnie wersja na PlayStation 3, bo tak naprawdę tam nie ma ani fizyki tej ani nie ma krwi nawet. Nie ma trawy, tylko jakieś tekstury zielone, więc no. wow, kupię sobie PS3, wszyscy będą patrzeć, okoliczniająca konsola, technologia. Ale to nie jest dzisiaj. gra o trawie. No, no, dokładnie. no właśnie. To jest y, gra o historii, która się nie łączy ze sobą. No. Gra o historii, Łączy żeby... się ze sobą, nie, nie, z tym się nie zgodzę, ale dobra, to już nie będziemy przemudować i przejdziemy U. dalej a teraz pytanie, czy mam powiedzieć o kolejnej twojej grze, czwartej, czy oddać głos komuś wow, innemu, jak innym no ale mówiłem, że nie mogłem nie sobie sobie. To powiem, powiem na szybko, że czwartą grą jest Battlefield Bad Company 2, też kolejna gra z początku roku, która też trochę została zapomniana i dla mnie to jest e, bardzo dobry shooter e, Dla tutaj pewnie będzie zaskoczenie, do singla bo w multi w ogóle nie tykałem, a mimo to gra mi się strasznie podobała mnie ją długo, genialny system zniszczeń, e, świetna grafika i podobnie jak w przypadku Mafii, to też nie jest gra idealna, ale też bardzo dobra i broni się spokojnie na tle innych strzelanek e, z tego roku i w ogóle innych gier. To fakt, Polecam. ale zagra zagraj w multiplayer, bo dopiero tam się gra, nie wiem, nabiera, no, tam i tam nas co to życie. bo niestety to nie jest to samo, co, co w single jednak. Mimo wszystko. Ale to jest, z drugiej strony jest jakby taka przeciwwaga dla Call of Duty Black Ops. Bo Black Ops jest nastawiony głównie na akcję, a tutaj mamy też trochę taktyki i trochę inne spojrzenie na, na współczesne FPS-y. No dobra. Następna osoba. Kto chce? Łukasz teraz. O. No to, to, to mówię, ja sobie kolację wezmę. Kolejny grunt, którą wybrałem, jest Excite Bike World Challenge. O! O, o, o. No, Te grę jest... w jedynkę, od razu powiem bardzo Jest mi się... to remake Bike'a, który był wydany na NES-a już chyba w 85 A to jest to gra na Weaver, tak? Tak To jest gra na Weaver tak? Tak. Wykaz, to jest na, tak. to jest na Weaver, Remake właśnie starego na którego bardzo miło wspominam A to w tym roku wyszło? Nie w tak. czasami? W lutym A, no W Europie no, wyszło w lutym I jeszcze miło wspominam tę grę, bo wyszła wtedy, kiedy czekałem na Mass Effect'a no tak, no, efek na koniec lutego I zamiast, ale to w, na początku było No i zamiast siedzieć jak debil W oknie i patrzeć, czyli list idzie To sobie grałem właśnie w Bajka. I miło wspominam zarówno Tryb jednoosobowy Jak również tryb multiplayer I wiele godzin spędziłem w, w, Grając online Z... I, i czasami trafiałem na ludzi, którzy grasz nie potrafili. No, co jest takiego wody? porywającego w motocyklami w prawą stronę z grafiku sprzed 20 lat i, i który, która w ogóle jest oderwana od współczesnej rzeczywistości. Odpal sobie oraz to mannie to zobaczysz co jest pociągającego no, no. co ty gadasz. Co ty gadasz właśnie. A gdzie chciałeś? W lewo jechać? No jedziesz, w prawo, no ale jakby To gra o motorech. No ja nie grałem w tę grę, ale jakby sama archaiczność jej y, automatycznie wydaje mi się, że wymusza to, że to nie może być aż tak dobra gra. To dobra gra, grasz online i wiesz tam ułamki z liczą. Ale że to, tam... było, to było tak, że wybrałeś tę grę dlatego, że nie miałeś z czego wybierać, dlatego, że rzeczywiście ona zasługiwała na czekałem na tę grę, jaką jak zapowiedzieli. Czekałeś na ten bo... moment, żeby móc nam o tym powiedzieć nawet. Tak, no, bo grałem w pierwszą część na, na Pegasusie. No i mi się podobało i jak usłyszałem, że będzie remake, no to czekałem na niego, bo, bo mi się ta gra podoba i remake też mi się podoba. Bo nie wiem, co ci się nie podoba w tym. Bo to się musi podobać każdemu. Mi się nic nie podoba, po prostu wydawało mi się, że taka gra nie ma szansę gdzie przebić, ale jak widać ten kosmos jest możliwe. Bo to, właśnie, bo to chodzi o rywalizację z innym żywym człowiekiem, że wiesz, wy jedziecie sobie pod koniec planszy, już blisko metą, czy ci nagle a i ty się wywracasz. O. To jest taki... Dynamiczne zwroty akcji. No. Lepsze niż w Halo. Ja Halo to, no to akurat nisko mierzysz, jako o Halo mówisz. Jeszcze no dojdziemy. No i tyle. I dodatko mówię, że Excite Bike jest... Cichym hitem tego roku. O. Okej. Okay. No, coś jeszcze chce powiedzieć? Czy możemy to już. To chyba no... Mój czas na trzecią grę tego roku wydłużyć. A kiedy może? Kolejna gra, którą pewnie i tak nikt z was nie grał, czyli Alpha Protocol. Oczywiście może was to trochę dziwić, nawet jeśli oglądaliście obrazki z tej gry, ale tu, tutaj nie chodzi o samą tą animację, która jest do dupy, o grafikę, która jest do dupy, o dźwięki, które są do dupy, o mhm. gameplay, który jest do jest dupy. Co jest tego tej fajnego? Wszystki pewnie. Wpływ to na fabrykę. Po, po prostu tą grę każdy inaczej y, skończy. Zawsze się inaczej skończy dla ciebie, dla mnie, dla Roberta, dla Adriana. Zawsze będzie to inaczej. No przecież nie na tym polega granie. Granie polega na tej panie przyjemności i doznawaniu fajnych żebyś, żebyś, żebyś wiedział, że inaczej skończy. Dobrze, oto gorąca rada konsolowca. trochę, trochę inne pytanie ma. To już. Napisaną na jej podstawie. Nie, chodzi o to, żeby... A to już jest, ile jest gry w tej grze? A ile 100%. <gry> Ale mówisz, że gemela jest O słaby. To samo wpływanie na fabułę, że możesz przejść tę grę dwa razy i tak jakbyś grał w dwie zupełnie inne gry. To wolę sobie dwie książki przyjęta, to się będzie lepiej. Ale tu nawet... A nie będzie się z główną mechaniką, nie, nie. ze sobą ja grafiką się i... Czekaj chwilę, bo... Coś je. <gry> Ale coś, tu... Coś się spadło. Tu jak Nie mówię o tym, że... Tylko s, s, sam, sam ten wpływ jest tutaj czynnikiem na plus dla tej gry, bo też jest tutaj mistrzowskie dialogi tu są zaimplementowane i, i jest ogólnie fajna intryga w fabule. Więc no... Może jest tak na pewno rewolucją, ale na pewno jest jakąś ewolucją lub takim przypomnieniem trochę dla gatunku takich... Yy... Gier, ale to jest typowy po... przykład na to, że ktoś chciał zrobić coś wielkiego, miał ogromne stos wobec tego plany, a nie starczyło mi ni Nie, nie, nie, nie to jest to to jest i wyszło, wysz wysz że taka niedopracowana nie kupa. No, to... Moje rodzice, rodzice na przykład tak objęli. To jest ja, to, Nie wiem, jest w sumie takie, wiadomo było, co z tego wyjdzie, ale no akurat ten wpływ na fabule jest, jest czymś, co, co warto podkreślić i, i tak gra zasługuje na wymienienie w, tym, w, w pierwszej trójce w, w pierwszej trójce w mojej i we wszystkich no to też powinno no. się znaleźć Ja oh, jeszcze nie mówił o trzeciej swojej grze ja yeah. ja yeah. yeah. yeah. I, i dobra moja gra trzecia to to jest story 3 wow oh, i u was. mam wątpliwości bo w jedną grę rzeczywiście grałem udało mi się dorwać jakimś cudem pełną wersję nie u siebie w domu ale jednak w drugą tylko widziałem momentami jak ktoś grał i grałem w demo i się zakochałem i obie gry to są absolutnie przełkne. Hmm? O. O, o, o, tak. Nie z tych Pierogów. Sam jak Pieruk jesteś. Sam jak Pieru. To w ogóle nie. Tak szybko powiem o dwóch grach. Pierwsza gra to jest Blur. Nie strzelić się czy nie. Tak. I moim zdaniem to jest najprzyjemniejszy taki arkadowy Racer, jaki ukazał się na tej generacji. Zaraz, A w Mario Kart Wii? Zaraz po PGR 4 na tej generacji y, dużych mocnych konsol, które... to był mocny cios w serce, ale dobra, okay, jakoś to przeżyję, Idź pograj tak. na kalkulatorze. Okay. I co tu dużo tłumaczyć, gra jest cholernie przyjemna. To jest właśnie, to jest taki Mario Kart, tylko że bez Mario. I ktoś by powiedział, ale Mario Kart z Mario, to już nie to samo. To ale to, nie, nie. Tu i tak, nie wiem jak to zrobili, ale gra się genialnie, multiplayer, to jest istna bajka. Nie wiem sam, co tej grze zarzucić. Naprawdę nie wiem, co mógłbym więcej o niej powiedzieć, dlatego przejdę do drugiego tytułu i mnie główno obchodzi, że jej nie ukończyłem. Gówno mnie obchodzi, że nie miała z całą. Z tego, co się dowiedziałem cała pełna wersja od wielu już osób, że pełna wersja jest jak demo i to mi wystarczy. To jest najbardziej niedocniona gra, myślę, no roku. I, nie wol... I Trzeba leć do sklepu kupować. To jest gra Enslaved Odyssey to the West. To jest coś tak genialnego gra z taką narracją, z taką fajną historią, z, z takim dość typowym światem, który już widzieliśmy miliony razy. Po prostu, o, postapokaliptyczne otoczenie, ale mamy takie fajne postaci, tak fajnie, wszystko zrobione. Jeszcze ten taki przyjemny gameplay. Boże! Czyli ja rozumiem, przepraszam, że ci tutaj tą ekstazę przerwę. Te, to History czy to był twój żal, tak? Bo jakoś nie, nie, nie zaapałem. <śmiech> nie, też mi się podoba. Aha. Ale... Jeszcze chciałem powiedzieć Starcraft 2, ale że nie ma na konsolach Chociaż nie, wale was, Starcraft 2 To jest też bardzo świetna gra Wąt mi stąd, wąt, bo Nie I... I... popełnię błędu Co za wstyd, polonizacja też po prostu tak. No i nic, tyle ode mnie Blair i Enslaved Czyli trzecia i czwarta gra To są dwie najbardziej, najbardziej dostępne tytuły Gdyby miał wybrać lepszy tytuł z tej dwójki choć To ciężko, prawda? Race i ten. Ale gdyby miał wybrać coś co prezentuje wyższą jakość To zdecydowanie byłby to Enslaved no. Dobra, teraz dla odmiany Tomek wcześniej powie. No ja powiem, wcześniej mam te może też dwa, dwa tytuły. Pierwszym jest Big Planet na PSP. Cóż to można powiedzieć o tej grze? Więcej tego samego, niż było na PS3, tylko że w kieszeni. Pomimo, no multiplayer. Że... Co? No multiplayer. Co multiplayer? No. No nie ma. A to na no. jakby ktoś grał na przykład w LBP na PS3 i potem przesiać się na PSP, to byłoby tak, że dostałby to samo, ale w zminimalizowanej wersji, czy, czy one się jakoś istotnie różnią i są dopasowane jakby pod specyfikę tych platform? Co, dostałby... Pierwsze odczucie może być takie, że gra jest gorsza, bo tam nie ma tych trzech warstw takich, co, a po których się tam skacze, tylko są dwie warstwy i nie ma tego no nie, kto który, a który jest właśnie takim głównym strzonym, że tak, tak można powiedzieć, tej, tej, tej, tej gry. Ale im dłużej się gra, im, im dłużej w las, tym, tym jest przyjemniej i docenia się to, że, że jednak ktoś poświęcił czas, żeby, żeby to wszystko przenieść na, na przenośną konsolkę. Więc Osack bo przenośny jest naprawdę super i, i graficznie, i grywalnościowo jest fajnie. I drugi tytuł, o którym chcę wspomnieć tutaj Piotrek się pewnie ze mną zgodzi to Angry Beards. Tak, Angry Birds dokładnie. No, jest tak samo superowy. E, rozwalanie rozwalanie tych, tych, tych wszystkich budowli, żeby żeby świnie pozabijać, jest naprawdę wciągające i to myślę jest taka gra, która, która no sprzedaje się świetnie i którą, na którą możemy, możemy liczyć, a wkrótce będzie głośno pewnie, bo długa część coś tam się majaczy, że będzie. Znaczy, gdzie się sprzedaje tam się sprzedaje, na Android Market jest za darmo Tomku. <grym> no właśnie. Sprzedaje się, sprzedaje na App Store. <grym> no <grym> jeszcze ma do powiedzenia o trzeciej grze? Czy już wszyscy? Wszyscy chyba. Czy znaczy nie, ja ewentualnie. Mów... No właśnie, ja mówiłem niby, że Mass Effect jest trzecią grą moją, oprócz tego właśnie, tego gt piątki yy, I właśnie tak jakoś, nie wiem, no Angry Birds to przede wszystkim ze względu na to, że to jest gra, którą mogę sobie zabrać wszędzie i bardzo często gram na toalecie, się przyznam szczerze, bo to jest ściągające zajęcie. Umberto Eco mówił, że najważniejsze książki życia czyta się na kiblu. Ja zmieniam to i mówię, że najważniejsze gry, przynajmniej te kieszonkowe, gra się na kiblu. A poza tym jeszcze chciałem też napomknąć że Castlevania, której mimo, że jeszcze nie przeszedłem, to po prostu jest to tak cudowny tytuł, że no po prostu mózg się lasuje. I o. Nie zdążyłem przełknąć, dlatego będę mówił z pewnymi ustami. Słuchajcie, okay. żadna zabawa mówić o grach, które lubicie. Dlatego pora na tytuły, które was zawiodły. Mówiłem Mój na Boże, jak ty to ładnie tytuły. zrobiłeś. Dlatego proszę, Super, Dudu, jaka gra cię zawiodła? że ile można gryźć, no? A ja może zrobimy... <gryśla> to bagietka jest, rozumiesz? Bo Bagie... ja ciężko ugryźć? Ej, to może zróbmy taki myk i teraz nie powiem ja, go powiem ktoś inny. Będzie zabawnie. No ale ja już powiem przed chwilą. To może Łukas na przykład. Ja mam za dużo do mówienia teraz. Ja? No. Co mnie zawiodło? Hmm. Rodzina. <gryśla> w ogóle jest gra, która cię Też. w tym roku zawiodła? Właśnie. O, dobre pytanie. O to, o to jest pytanie. Nie, Dobry ja już wiem, że ja nie gram w krapy. Ale, ale jakby, bo wiesz, bo pojęcie tego, że gra ci zawiodła, nie równa się temu, że gra no z krapem, nie? No to jak mam wybrać, to wybiorę. Mm, chociaż w Wario... mojej stopni cię zawiodło, ale jednak. Warrior, do it yourself. Ale mówisz o wersji na, na DS -a no, we z DS-kamerą. No, nie, się... nie licząc z początku warrior jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. No, we were. No, Uj, to ale to, jest to trochę tak, trochę... Jak będziemy już mieć zarzutów do tego, bo to jest wykastrowana wersja z DS-a, no, która. Nie wiem, ale mnie, no, początkowo jak tak grałem, to mi się nawet podobało, podobało. Miałem dobrą opinię, ale tak z biegiem <laughs> czasu, jak spojrzałem na to na to tak. No bo to jest taki zbiór minigerek, coś... którego główną zaletą jest to, że wykorzystuje możliwości kamerki od DS-a, tak? Z tego co się. Nie, nie, nie, bo to, to wykorzystuje tylko opłacanie na ekran. No, ale nawet. I, A i przeniesienie, przeniesienie na tego day, na Wii. Na day, które... on miał ten, e, edytor Gierek I to było to, jego najbliższe. Właśnie, no. dlatego to jest Do It Yourself. I na Wii tego nie było, nie? Już. No, nie, na, na Wii to... mogliśmy tylko pobierać no. gry, które stworzyli inni ludzie. Trochę bezsensowny dla mnie zabieg, bo... Chociaż z drugiej strony udostępnij to na Weaver, nie? Więc można się było spodziewać, że nie będzie pełna gra. Ale trochę no. im czasa niestety. Taki typowy skok na kasę. No, znaczy, spędziłem z nią miło czas, ale jednak tak, ja, mogłoby być lepiej. Dobra, Sync to ja może zamiast. będę. To ja może pociągnę jeszcze w w w wątek WI, do końca, pewnie już nikt potem nie będzie wspominał. I powiem Jak? o. No dobra, ale to. Zaraz <ślam> ja. <ślam> <ślam> <ślam> powiem o. Naj naj grze, która najbardziej mnie zawiodła w tym roku. Y czyli o Raving Rabbids Travel in Time. O tym pewnie ktoś z was już słyszał. Mm -hmm. To jest już piąta część minigierek z królikami w roli głównej. Już I piąta? Jak... No. Bo w... Jezu, to... Jak ten czas leci? I właśnie i tutaj, tutaj jest, jest pewien problem, ale zanim przejdę powiem, że nie miałem jakby wygierowanych bo wobec tego, więc nie jest sensu stricte zawód, ale spodziewałem się po prostu dobrej, przyjemnej party games z masą humoru na, na wzór tego, co było poprzednio, ale okazało się, że marka się już wyeksploatowała, o czym zresztą powiem na, na gadukaście, który zamierzam nagrać. No i wyszedł, wyszedł totalny krab w graf, która na początku wydaje się fajna, bo konwencja jest taka, że króliki mogą się przenosić w czasie i dzięki temu tam mamy wydarzenia z różnych epok przełomowe typu lądują na Titanicu i coś musimy zrobić albo... E, Bawimy się z Juliuszem <coughs> Cezarem, to dziwnie zrozumiałe, ale dobra. E, albo lądujemy na Księżycu i tak dalej, i tak dalej i na pozór się wydaje całkiem spoko pomysł, tylko problem jest w tym, że ta gra jest kompletnie niegrywalna. Ona, e, jej, naj, jej największą siłą powinno być to, że powinna bawić, tak? bo to jest party game i powinno się fajnie bawić w gronie znajomych, ale w to się po prostu nie da grać. To jest tak fatalna gra, tak, tak totalnie spaczona mechanika, że po, że po chwili, jak, jak wejdzie się w świat gry i pogra w kilka tam minigerek pierwszych z brzegu, to już ma się dosyć tej gry na całe życie. Ja przepraszam, hmm. ona, ale czy. czy to... jest zaletą. No i no proszę. No, no. Nie, ja mam pytanie, czy wszystkie pięć części wyglądało tak samo i ty jesteś zawiedziony dopiero piątą, czy faktycznie coś stwierdzili z tą mechaniką w tej konkretnej? Ja, ja grałem w, w trzy części, czyli wszystkie no. te, które były minigierkami, mini i wszystkie mi się grało bardzo fajnie. I właściwie nie wiem czemu Tak słabo się stało z tą, z tą najnowszą częścią Ale ona po prostu zupełnie nie jest grywalna Jedyną okay. jej zaletą jest to, że, że Trzyma ten humor królików z poprzednich części A poza tym no nie ma nic, nic fajnego, no i ewentualnie Jeszcze ten klimat A czy humor ale... polega na czym innym niż What? No, niestety też nie, więc osoby, które są bar szukają bardziej wys wysublimowanego wysub typu humor będą zawiedzione. Graficznie jest też słabo, mm, muzyka właściwie nie istnieje i ani to nie jest dobry tytuł do singla, ani do multiplayera. Korzysta niby ze swym plus, ale w praktycznie w ogóle z tego użytku nie robi. Gra, gra, gra da się w ogóle skończyć w chyba w... Dwie godziny jakieś, jest tak strasznie krótka i po tym jak się już to zrobi nie, nie ma nic do zaoferowania, więc totalny fejt ze strony Ubisoftu i mam nadzieję, że daję im tę nauczkę, gra się w ogóle nie sprzeda i dzięki temu już króliki odejdą na zawsze w mnie pamięć, bo zdecydowanie już ta marka jest skończona w moich oczach. A co z Dreamem? A o tym będę mówił na gadu kaście. No matko boska, wszystko na gadu kaście, to sobie ty taką reklamę zrobisz jak nigdy. To czegoś, jeszcze tam bloku trzeba wbić Gaduka wkrótce, o czym, o wszystkim. <grym> Dobra, to już się wygadałem, teraz może ktoś inny powiedzieć. Chyba, że jeszcze jakieś pytania macie? Nie, absolutnie nie. Łukasz, tak jak na początku był, potem byłeś, chyba, potem byłeś chyba ty. O, Mateusz, nie rzekaj, że Wam cicho mikrofon, popsuję sobie coś. I to kto następny? Może na tak klosowo idziemy, może spa coś powie? Tak, ja powiem, mogę powiedzieć na temat gry zawodu, czyli Bioshock 2 bo po prostu, no wybaczcie, ale to co, zrobi, to co zrobiło 2K Games w tym wypadku to jest jakaś jedna wielka masakra i tak jak jedynka mi się bardzo podobała i cztery razy tak naprawdę ukończyłem, to dwójka leży odłogiem i mam problem z powróceniem do niej, bo jest to dokładnie wszystko to samo, multiplayer dopchnięty butem na siłę, niby mamy trochę inne realia i zmienioną historię, no ale to wiadomo, że fabuły się będzie różniło, natomiast e, kompletnym, no nie wiem, no bezczelnością Szczytem bezczelności jest dla mnie to, że przekopiowali z jedynki tyle, że nawet przekopiowali błędy, bo to, to, to co się dzieje z tym, z punktem, znaczy z punktem widzenia, z, z, z kątem widzenia, to ile widzimy po prostu, to jest po prostu dramat, bo to jest to samo co było w jedynce, dokładnie ten sam bug skopiowany i o ile się nie mylę do tej pory nie wypuścili patcha, jesteśmy 10 miesięcy po premierze. I Jaki tak bug, jak... bo nikt nie miałem. To znaczy chodzi o to, że ten, że po prostu jakby jest no, 16 na 9 w teorii jest po prostu rozszerzonym 4 na 3. A, odbędę, to że on chodzi, tak. No tak, a oni bo, się po prostu bo, bo, bo przycinali w górę bo, bo i dół. Się. Tak. I właśnie w dwójce Nawet jest dokładnie przyczal. ten sam błąd. W dwójce jest dokładnie ten sam błąd. Nie ma do tej pory pacz'a do niego, więc no wybaczcie, ale po prostu dla mnie Bajuszok dwójka jest konkretnym zawodem. I ale tak po to, jest, drugim... to jest dla ciebie zawód, czy to jest po prostu słaba gra i dlatego się on nie zawiodły? Znaczy, nie, wiesz co, to jest dla mnie zawód, no bo ja... Myślałem, że jednak trochę, trochę ten hype, który się wytworzy przy jedynce, to dotknie dwójki i będzie lepszą grą po prostu. Spodziewałem mm -hmm. się czegoś pokroju oka Infinite, że będzie trochę innowacji, natomiast no, dostaliśmy po prostu grę dobrą, ale to jest odgrzewany kotlet i nadaje się dla kogoś, kto nie grał w jedynkę, natomiast jako taki sequel no to jest po prostu dramat. Okej. Okay. Okay. Wiecie co, to skoro Spike już mówi, to Spike jeszcze coś powie, bo teraz ja zacznę mówić, ale już zaraz powie Spike. E, Spike, czy mógłbyś powiedzieć o jakiej grze będę mówił, ale żebyś mógł to zrobić tak trochę melodycznie? Nie, nie mam żadnego pojęcia, Robercie. Przecież wiesz, Ty dobrze nie, wiesz? Nie co, wiem. Jaką Weź mnie, nerwuj mnie. Czekaj, napiszę ci. <grym> I to ja mam zrobić jakieś intro dla siebie, ładne, melodyczne nie, i głupie. Melodycznie to nazwę, tak. Jak na Ale przykład. To w jak, napisał jak w ogóle Jak Tabaskus zrobił. I już. O matko woska, nie ja też żadnej muzyczki nie będę robił, no. Co tej muzyczkę będę robił? Drodzy Państwo, no biegamy z pistoletem na wodę i to jest wszystko, co musicie wiedzieć. Teraz no, powie kto ja inny. Już wiem, ja już wiem, ja już On już wie, kto jeszcze wie, on już wie. Ja też wiem. Ten pistolet on na wodę, wszystko roznażnie. Czyżby to baby dick mama? Ej, by mama było spoko. Właśnie. Dobra, to nie wiem. Teraz mnie zagiliście, już nie wiem. Dobra, drugim słowem kluczem będzie trzy, to... Dwa, <laughs> nie, znaczy, gra w tłumaczeniu to jest Słucham, sięgni. Słucham, sięgnij, dokładnie. Czyli? Druga trzy, to już, dwa, jeden, zero. Hej, Lorich! Chór, chór, jesteście czułami. Ale chórek duszedł, kurde. bardziej mm -hmm. czułami, kurde, jaki widziałem. To jest Przepraszam. Tak nie gra. Wiem, telefon nic moim. mogę Jestem zajęty, nagrywam. E, ja no Mamy odrzuciłem. odrzuciłem. A e, przecież ma jest w domu. Dzwonię. Cholera, to szybko, weź, weźcie jak, jakąś reklamę zróbcie, ja szybko porozmawiam. Wiem, że jest w domu, ale z innego pokoju. Tomek to już <laughs> dawajcie. Nie, nie, nie, nie się jeszcze nie mówił o grach, tylko coś innym. Ja już szybko zaraz wracam. Możemy pomówić o tym, że Halo Reach jest fajne pod względem kolekcjonerki, natomiast pod względem samej gry jest ciulowe i to, co się dzieje na kooperatywie to jest jeden wielki dramat, tak graficznie, jak i gameplayowo. Dziękuję serdecznie. A ja jednak Później mimo wszystko tak proponuję, w... żeby inicjatywę przejął Tomek, tudzież Mateusz, ponieważ podcast tam się niemiłosiernie wydłuża. Ale to było wiadomo od samego początku, że to będzie drugi podcast pre-E3, który zajmie 4 lata i tyle. No. i Ej, właśnie coś Gratulacje końca, za kogoś, to wysłucha nas. Napiszcie w komentarzach. Czy ktoś wysłucha no to do wszyscy końca. napiszą, to trzeba jakiś hint na koniec dać, taki co jest na koniec. Ale każdy na końcu... może sobie przewinąć, nie trzeba było w kolejnych yy, odcinkach, yy, w czasie całego podcastu, ale dobra, nieważne. Jedna z tych spraw, które były kiedyś, o których pamiętałeś, o. chciałeś kiedyś powiedzieć, ale zapominasz. Właśnie to, co powiedział Spike o koletnerce, która jest genialna i moim zdaniem jedną z najlepszych kiedykolwiek powstały. Śmierci I... butaprenem. I śmierci butaprenem, co czyni ją... To jest wspaniałe. Część... Pięknym. To jest jedyna w swoim rodzaju kolekcjonerka, której Robert nie napisał o recenzji. Eee, i do tematu, Robert miał w planie napisać dwie recenzje. Eee, I wracając do tematu, to jest tak bezczelny tytuł, bo ja na przykład w multiplayer się nie, wciągną, nie wciągnąłem w Halo 3, czy w Reach'u poszło lepiej, ale... Liczyłem bardziej na single, bo wszystko to, co było spieprzone w trójce, bo w trójce single był beznadziejny i gdybym miał oceniać sam single, prawdopodobnie dostał, gra dostałaby no 4 na 10. Nie wiem jak kol, kto jest w stanie lubić uniwersum Halo po trzech częściach tej gry. To jest coś, wymiutuje wymiotuje się nawet nie do toalety, nie biegnie się do kilometrów, tylko pod siebie się rzyga. Bo I co jest w Halo Reach? Bo sytuacja jest taka, że przez pierwsze 20 minut wszystko jest na zasadzie, poprawiliśmy co było w Halo 3 i dajemy wam naprawdę fajną grę, naprawdę fajny produkt. Tak, to mniej więcej, macie... mniej więcej mówi, ja przepraszam, że wtrącę, ale to mniej więcej mówi menu, które jest genialne. Pierwszy właśnie, to co uderza, Wchodzi się do menu, epickość wywiewa z telewizora, jak dobry pierd z grubasa, który stoi w autobusie. Potem hmm. idziecie dalej, macie cutscenki, całkiem nieźle wyreżyserowane, całkiem niezły voice acting. Mroczniejszy świat, wybalansowane kolory, duże giwery, duże maszyny. Wow, po prostu włączacie, myślę że się, boże, wasze... gracie w epicu grę, która jest jeszcze mainstreamowa, która jest fajna. Mija 20 minut, nagle w tym momencie, i są cycki w tej grze, i mija 20 minut, i dziwnym trafem Katsenki nagle robił się gorsze. Kolory przestają być zbalansowane. A Gibery voice acting jest do dupy. zaczynają się zachowywać jak e, pistolety na wody. Po raz kolejny. E, voice acting. Na przykład scena, kiedy. Nie za nie, nie, nie, nie, nie jak powiem, że pewna maszyna spada. I mm. to było na zasadzie, że spada maszyna, tam i pilot coś mówi do nas, nie? I to było na zasadzie: o, spadamy. I kiedy to było. Na... Tak napisane, jest podpis był, że to jest taka mm, dramatyczna scena, że mm, dramatyczny tekst, O, spadamy, On poś... U, spadamy i takich momentów jest nieskończoność w całej grze, Wsz... bo jest sa... wszystko jest takie płytkie, to jest jeszcze, to jest, takie... to jest taka gra, którą chciałbyś kochać, ale ją nienawidzisz, bo jest beznadziejna, jest single player jest co, naj co najwyżej na takim samym poziomie jak Halo 3. Nie ma za co ją lubić. I muzyka, kiedy właśnie na początku też muzyka jest naprawdę świetna, podbija tą całą epickość, to później zamienia się w walenie łyżków w garnek i dmuchanie w, but w rurkę PCV. Zainteresowani mogą znaleźć soundtrack i to wyjdzie naprawdę. To mniej więcej tak wygląda. I to dokładnie w ten sposób tak nie ma za co kochać tej gry nie ma uniwersum, o którym wszyscy mówią nie ma jego przedstawienia nie istnieje, nie istnieje dobry voice acting nie istnieją wyraźne postacie e, dobre zwroty akcji nie istnieje nawet przyjemny gameplay, bo nie jest przyjemny e, gra nie jest szczególnie trudna przechodziłem grę sam na legendary po czym mi wywaliło achievementy i Savey, ale to szczegół nie ma za co ją kochać nie ma za co jej dać nawet A? tytułu dobrej gry i mój pies szczeka, bo chce srać to ty tyle Ej, Robercie, Robercie. A może to powiesz, jest, że lubisz hejno, Tomku? To jest taki bezstrzel, że na początku mówi, patrzcie, będzie fajnie i potem, no, się, aaaah, dobrałbym się, Boże. E, kto jeszcze nie mówił? Ja nie może mówię. może Tomasz Doktorski jeszcze nie mówił? Ej, to właśnie, może Mateusz, a ja na końcu, bo... A, ale strytnie bym Ej, to Ja wyjdę no, z systemem, a ja, ja ja ja ja ja Nie wszyscy naraz, panowie. no No, jestem prowadzący, jestem prowadzący i dlatego, że jestem prowadzący, właśnie idę z psem, wy sobie sami chwilę poprowadzicie. Cudownie. Cześć, Okej, dobra, niech będzie. Tak Dzisiaj jak Adrian wspominał wcześniej, już przy okazji Mafia 2, to moim fejlem roku jest właśnie Mafia 2 i jeszcze jeden tytuł, o którym zaraz powiem. A Mafia 2 dlatego, no już wspominałem, że, że fabuła... Znaczy, mi się wydaje ogólnie, że ten zawód był spowodowany tym, że wymagania po prostu były tak strasznie no, wysokie, to... że to miała być gra, która zmiecie... Wszystko, co jest na ziemi, zmieni nasze, naszą percepcję rzeczywistości, a tak się nie stało. No, hmm. Mimo, że to jest bardzo oba to, to, to jest... przez większość szacownych recenzentów nie została doceniona. No. Trochę smutno z tego względu jest. Mało w tej mafii, tej pierwszej mafii, na co wszyscy chyba czekali. Tak przecież, ale przecież miałeś powiązania fabularne nawet i to bardzo fajnie no tak, zrobione. To, to powiązanie fabularne, okej, okay, to jest super smaczek, ale ogólnie takiego stylu rozgrywki mało w tej mafii drugiej, jaki jak, jak widzieliśmy. W tej był super, był, dosu, był zmieniony w dużej mierze OK, ten z jedynki, ale był, gdyby nie był zmieniony, to był, był fatalny, bo musi jakoś dostosować się do obecnych standardów, nie? Gra. Przecież no. jedynka wyszła 10 lat temu i trochę się zmieniło przez ten czas. No tak, ale no nie wiem. Jakoś to do mnie nie trafia. Sam... Ta gra jest po prostu totalnie pro... bezczelnie prosta. Myślę, że dałeś po prostu się... Y... Wpłynęły na ciebie recenzje innych i tyle. Dałem się nakręcić, no i wyszło z tego, co wyszło. No a następną, kolejną grą, tą taką obok Mafii 2, będzie Medal of Honor. A za to, za to, że po prostu no, zżyna z karowic i, i czas gry, który oferuje, to jest po prostu poniżej czegokolwiek. No bo cztery godziny, no sorry bardzo, nawet jakieś głupie dodatki DLC dłużej czasem trwają niż taka gra. No i chyba tyle. Up. A Linkin Park, cudownie. Let me go. Gejowski wokalista. Pff, chyba ty. Dobra, to może teraz ja. Tak na, tak na koniec. Oj to już nie dość, no. Ja nie mam dość, no po prostu tak was się ciekawie słucha, tak trochę przymrzucacie. Nie, no bo ja tu miałem, przyznam, ciężki wybór wybrać jakąś grę, która się dla mnie okazała krapem, bo jak mówiłem, grałem w mało tytułów, większość to były głośne, głośne tytuły, które były jak najbardziej reklamowane jako, jako wielki hit i ciężko mi było wybrać coś z tej, z tej, z tej listy. No ale wybrałem Metal Kid Solid Piece Worker. Czym to uargumentować? Po pierwsze, dla mnie ta gra jest troszeczkę nie, nie, nie dopasowana do specyfikacji PSP. Brakuje tej dwie gałki przy, przy sterowaniu, przy celowaniu naprawdę. No, brakuje tego. Jakoś się tak nie mogłem przestawić i przyzwyczaj do tego sterowania przez dłuższy czas drugim minusem jest poziom trudności który, który, który jest jakoś tak dziwnie rozłożony że gdy gramy w multiplayerze jest za prosto gdy gramy sami jest za, za, za, za, za trudno więc ciężko jakoś tak, jakoś tak, tak przejść tą grę z, z uśmiechem na twarzy no i jeszcze się przyczepię do tego multiplayera wspomnianego. Jest to fajny wynalazek, jednak, no nie wiem, tryb, o tym versus, jak, jak, jakoś te, te misje w tym trybie mnie nie wciągnęły i no i tak, i tak, U to uregulamentuję. Graficznie jak najbardziej jest ok, tylko o te, te, te właśnie elementy, o których wspomniałem brak checkpointów, poziom trudności i sterowanie to, to po prostu jest taka trochę kiszka dla mnie. Mogli bardziej się do tego przyłożyć, żeby było fajniej i w ogóle. No. I tak. I tak. I w związku z tym, że nie ma prowadzącego, co teraz mamy robić? Dalej? Fejl roku, 2010 musimy 2010 tematykę gier no i przechodzimy do eventów branżowych, które nas. Nie ja miałam powiedzieć? A, to proszę, idealnie się posadzimy. No, ja cały czas jestem. Chciałem sprawdzić, jak sobie poryliście ze mnie. W sumie obraliście, ale. Zabiję Robert, Robert, czy znowu wystawiłeś psa przez balkon, że zrobił kupę w ten sposób? Nie, <laughs> no Panowie, to się... to podkaz nie jakieś kudy o zwierzątkach. No. Ej, no, do, do, do, do, Dogs, ten Dogs no, na Ale a. no bez przesady, bo no, już. A <laughs> jak tam przysrał, Ściskało się jeden. Ale to pisa. nie interesuje już nikogo, jak pies robi przez balkon. No, płagam. Branżowy, no. branżowy Failu roku branżowy Roku 2000 roku, 10 roku I chłopaki Jaki jest branżowy <laughs> roku 2010 To w tym przypadku wybraliśmy po jednym Failu Decyzja bo była za... ciężka w moim zacznij. przypadku no, Bo ja rozumiem, że mam zacząć I jako Największy fail tego roku Wybrałem Rrr. Zróbcie jakieś fanfary fajne be, be, be, be, be. Dobra nie wyszło. Fajne. Brałem brak rewolucyjności kontrolerów ruchowych. I teraz ja, ja, nie, nie, Przepraszam, ja się nie zgadzam. Pozwól mi do słowa. Pozdrowe. I zytłumaczę się Bo jakby cała idea tych kontrolerów ruchowych, a na myśli oczywiście PlayStation Move i Kinecta podzieliła się na takie trzy wazy, przynajmniej ja takiej wyodrębniłem. Na początku była, był etap mega hypu i ogólnego podniecenia. To było, były okolice targów E3 2009, kiedy po raz pierwszy został zaprezentowany. Wówczas jeszcze, wówczas jeszcze Natal zamiast Kinecta i, i, i kontrolery od PlayStation. No i wtedy wszyscy byli podnieceni, podekscytowani, że wyglądało to wspaniale, że będzie rewolucja, że, że zacznie się światem w ogóle i cuda yy, Zwłaszcza tutaj o wiadomo, z początku, że kiedy, ale, ale, ale nie, daj mi, daj mi skończyć, proszę. To. Był Milo, było, były wielkie obietnice, był ten swawe, sławetny cel, gdzie można było na przykład swoje przedmioty zamieniać na, na świat wirtualny. No z mówem było może nie aż tak hucznie, ale też miała być to pewnego rodzaju rewolucja, No, ale miną, minęło trochę czasu, naszedł moment z E3 2010 i wtedy nastąpiła faza stabilizacji, którą tak nazwałem. Mój czyli mój. już ten... Czyli te... To to masz, jeszcze fazy. Fazy, bo, bo? masz jeszcze jakieś inne fazy? Po fazie destabilizacji przyszła pora na dynamizację sprzedaży w, <grym> w jezus, związku z czym doszło do... Jezus. Ja jezus. Chciałbym, do fazę obu... rynku. Ja chciałbym fazę owulacyjną usłyszeć. Już? Po której następuje nasycenie rynku i czas na I tak zwanej ciasnoty na rynkach. Ja się wypisuję z tego podcastu. Siema. Dobra. Dostreszcie się może, więc był ten okres stabilizacji i wtedy ten hype. <laughs> Opisz nam. Opisz nam. <laughs> Dobra, koniec. <laughs> to się Ale, wytnie. To się co do, wytnie. do Kinecta, to się zgadzam z Tobą. Ale jeszcze chcę skończyć, bo jeszcze nie. nie do tego, już, już do mojej. No i tak, na targach 2010 skończył się ten hype, no i ludzie spojrzeli prawdziwie w oczy, zobaczyli, jak to wygląda, kinek już nie robił takiego wrażenia. Yy, nawet ta na prezentacja dziewczynki z kinek Malsami, mimo, mimo że była, była. była słodka i switaśna i wspaniała i słytuacja w ogóle, to niestety niezbyt poruszyła publiczność. No, z PSMów było podobnie, chociaż, tak jak powiedziałem, po, po, akurat, po tych kontrolerach się tak wiele nie spodziewano. No i wreszcie nastąpił moment premiery, czyli brutalne zderzenie z rzeczywistością. Okazało się, że Kinex. To jest faza trzecia. Tak, ostatnia okay, końca. Faza trzecia. Ostatnia. Stop. No i wtedy wszyscy zobaczyli jak to naprawdę wygląda. Okazało się, że mów to. Nie ośmielę się tego powiedzieć. Słaba kopia Wimota, która niewiele. Ja ci tam słaba, oh. ja ci dam słaba ty. Ja mam pytanie, nie coś nowego, a Kinex to czekamowna zabaweczka, która mimo, że technologicznie jest rewolucyjna, to jakby rozwiązania, potencjał cały, który tam się krył, w tym nie został wykorzystany. No i mimo, no że... Oficjalnie ca... nie zostało Ta, w tym, tak, wykorzystany. Tak. Więc generalnie, rzecz biorąc wyższą na to, że, że ok, są te kontrolery, że coś nowego wniosły, ale jednak hmm. ja się spodziewałem, że będzie to rewolucja na znacznie szerszą skalę i poza tym jest jeszcze kwestia hardkorowców, graczy, hmm. którzy trochę więcej czasu spędzają przed konsolami, wobec których też były wystosowywane różne obietnice, że na kinakcie będzie Gears of War, że wszystko będzie, że będą gry oh, Gears of War i tak dalej, i tak dalej. Move też obiecywano wielkie tytuły, no jak wyszło to, to wszyscy widzimy. I okazało się, że to są to bawki dla casuali, które no, w dużej mierze starczą na, na, na kilka godzin fajnej zabawy, a potem się odkłada na półkę i, i kurzą się. No ale zacznijmy od tego, że jak, jakie ty ja chcesz mieć poważne wiesz, tytuły nie. na PlayStation Move, jeśli... No, jak ja jak jak ja miałem ten... Nie pytanie że chcę, Ja powiedziałem, że ja nie rozumiem prostu tego, że w deweloperze powiadali, że tej będą takie gry. Killzone 3 wychodzi już niedługo. Mówię, mówię o tym roku, Mateusz. W przyszłym roku okej, okay. to jeszcze nie wiemy, co będzie, czy Killzone no, się ukazał. nie Nikt nie na ten rok żadnych. Ale do końca tego roku... Y w tym roku nic fajnego się nie wydarzyło. To jest hardcore'owych gier dla Kinecta albo dla mów No, taka jest prawda. Ja nie patrzę, <grym> patrzę na to jeszcze. Był takim, żeby sprzedać <grym> sprzęt, prawda? 4 miliony Mówów i kilka milionów a, Kinecta. O to chodziło. Robert nie więc jest win. O, Niestety nie mogę się skupić przez naszego. Ja miałem pytanie już dużo przed Mateuszem, chciałem iść zadać. Bo no, mówili, że dostaliśmy to, czego, znaczy, dostaliśmy mniej niż się spodziewaliśmy. I w kwestii Kinecta się zgodzę, bo był Milo, tak jak sam mówiłeś, ale w przypadku mowa, czy ta maszyna jest czymkolwiek mniej niż miała być, czy była zapowiadana? Nie ma gier na nią po prostu, jak było na 3 na początku i tyle. No, samą techniczną sprawę. No, akurat pod względem, muszę powiedzieć, że. że... Wszystkie Jakby jak, jak ogólnić, jak to rzeczywiście żadnych ubytków nie było, ale poza tym nie powiedziałem tego w stosunku do, do, do move'a, tylko miałem na myśli Ja już się nie tłumacząc, ale to miałem właśnie na myśli. No. To teraz też szybko powiem, pozostając w temacie, ja za fail branżowy absolutnie nie uważam Kinecta, za to uważam PlayStation Move i choć samo PlayStation Move uważam za coś pięknego, jeśli chodzi, bo mia, grałem u Spike'a. I jeśli chodzi o kawałek technologii, to jest coś naprawdę niebawołego, ale oczywiście Sony, które ze swoją wiarą hey, dajmy im sprzęt, ale proszę Pana to się nie sprzeda zbyt dobrze, dajmy im więcej sprzętu. I gry mają być kiedyś tam, to dla mnie takie podejście jest dopuszczalne i to jest zabijanie, to jest palenie pieniędzy. To jest w ogóle nawet nie widzenie tych pieniędzy na oczy, które mogłyby tutaj być. To jest odrzucanie ich, macie, nie chcemy tych pieniędzy. To jest bez sensu. Ile jest Ej, Ile jest gier, które obsługuje teraz Mowa i ile ma być w 2011? Kilson 3, dobra. Szczerze? Prawdopodobnie, prawdopodobnie więcej niż dwa albo trzy tytuły wliczając w to już Infamous nie dojdzie. Bo na tym sprawa się kończy, bo to nawet, już nawet nie mówię tylko o hardkorowcach. Ile jest teraz poza podobnymi do siebie tymi standardowymi, tymi ze startu tytułów na Mowa, Bo na starcie było sześć chyba. No, no to i, to chyba, i to chyba jest genialne podsumowanie w tym temacie. Uwielbiam taką świadomość. Ale dzisiaj. Robert, przejdź się do sklepu Ej, i zobacz, czy ten sprzęt jest w sklepach. Nie wiem. Jest mogę. tak, jak nie wysyłają jest dostaw, to do No i gdzie to... jest teraz? Byłem Ale Mateusz przy to, że ludzie kupują, rzucają się na ten sprzęt, znaczy, że on jest dobry? Bo tak, Ale... tak wnioskuję na podstawie tego, co powiedziałem. właśnie bardzo rozumiem, jakie są, Dlaczego jakie ma być fejlem, jeszcze, jeśli sam sprzęt jest... się sprzedaje? To no właśnie. Nie. No nie. nie. Ale nie, patrz, tutaj, nie, nie ma żadnego etyczne. fejla, tylko to właśnie polityka Sony jest tutaj fejlem tym, że nie stara się jakiś więcej gier tutaj na to, na ten swój urządzenie wydać. No więc Mateusz, gdybyś był pracownikiem Sony, to by to nie był dla Ciebie fail, ale jako gracz, który patrzy na otaczający go świat trzeźwym okiem, powinien nie zauważyć. Mateusz, zauważ pewną nieprzypadkowość. Jest tak różowo. Patrz kiby raz, Mateusz, zauważ pewną nieprzypadkowość. Nie to z mojej strony. Mówiłem, że z tej puli, bo choć to też kontrol ruchowy, z puli failu wyłączyłem Kinecta. I Kinecta wyłączyłem właśnie dokładnie z tego powodu, o którym teraz mówisz. Jak, bo Kinect, nie wiem w jaki sposób oni to zrobili, ale sam Kinect, nie dość, że przynosi zyski, to tak genialnie wtłoczył się do mainstreamu. On jest kojarzony przez cholernie duczą rzeszę ludzi, którzy albo nie mają w ogóle konsoli w domu żadnej, ani nie planują, ani... Ani takich, którzy w ogóle nie grają. zrobiły dużo dla popularyzacji nie? grania w ogóle. Tak, to, to, jest, przy... to jest coś absolutnie, nie spodziewałem się, że jakiekolwiek urządzenie, nawet takie, które no, dla mnie jest mm, jest jak ta, ta, takie, takie toalety, że siadasz i one same ci tyłek czyszczą. E... Japonia. A to są takie już? No, tak w większości domów teraz, jeszcze w Polsce, jest strasznie dużo. Chodzę tam do koleżanek, do kolegów, oni tam mają to i tak. I, i, i, i no, Boże, a wątek. To no, jeszcze ja Kinect tylko, to się to mówi, to że to ja, ja chciałbym rozróżnić dwie rzeczy. Bo jakby Move i Kinect to jest sprzęt, który jest dobry ogólnie rzecz biorąc, tak? Jako, jako, to, jako produkt, który Kinect kupujemy to... za daną cenę i który, który potem użytkujemy w domu. Ale ja mówię o tym, jak one były kreowane w świadomości graczy. Były kreowane zdecydowanie na wyrost. Ten balon był tak strasznie napompowany, a okazało się, że ten balon na końcu pękł no i, i wszystkie te oczekiwania. Poszły gdzieś daleko. Ale co jest najciekawsze. kosmiczną, no i wyszło niestety gorzej niż zapowiadano. Co jest najciekawsze, znaczy. ten balon. Wszyscy wiemy, że Kinect jakby najgorzej się udał z tego wszystkiego, ale i tak się dalej świetnie sprzedaje. I tak dalej... To jest, jest najsłotniejsze, no. I Wiecie, bo to, to sam sprzęt nie miał dla takich graczy normalnych. Ile Hombur powstaje teraz dla PS Move? Bo ja chyba o jednym projekcie słyszałem a z Kinectem ludzie chcą robić niesamowite rzeczy, bo rzeczywiście uważają go za coś rewolucyjnego. On staje się aż taką ikoną i wbrew pozorom rzeczywiście są planowane jakieś takie gry, powoli coś Microsoft tam stara się robić, które rzeczywiście mają być robione tylko, i to mi się bardzo podoba, tylko nie na zasadzie hardkorowe gry, które są na normalny kontrol i przy okazji na Kinecta, tylko starają się robić gry, które są tylko na Kinecta. Ja jestem o wiele bardziej za tym, dlatego gry na Wii osiągnęły sukces. Bo było z początku powstawane z myślą o kontrolerze ruchu. Kiedy, na, kiedy w przypadku Sony to jest takie... E, dorzućmy kontrolery ruchu, dobra. Już reszta o... Są do... na przy... na... Tak na siłę trochę, nie? że tf... tak, ktoś tworzy pod... grę, najczęściej wydaje na Xboxa i na PS3 i PS6 różni się od tego, od wersji na Xboxa, że ma dodaną usługę Move. I, I na obrazina. tym polega problem, chyba że one nie są bezpośrednio projektowane pod kątem kontrolera, tylko ten kontroler jest tylko dodatkiem obsługa, niestety. Aha. Move, move. Dzięki Sony za zrobienie z naprawdę fajnego kawałka sprzętu, ogromnego gówna. Dzięki, Sony, nie, naprawdę. Ja, ja pragnę powiedzieć, a prawo PlayStation Move, że nie wiem, jaki materiał jest użyty do, do zrobienia tej świecącej kulki na górze. jest fajny! Na to, znaczy nie, nie chodzi mi broń Boże o to, że jest fajny, tylko że to jest materiał, który zbiera kurz i nie chce go oddać. Ja mojego muwa po prostu nie umiem doczyścić. No przykro mi, nie od tego, Kau czego Kau używam. Detergentów, nie detergentów. Podejrzewam, że ta kulka się w końcu rozpuści. No to wybaczcie, ale po prostu nie umiem tego doczyścić. Kałczuk może. Kałczuki też mają spory problem z tym. Znaczy nie wiem, czy to jest kauczuk, Wiesz, bo kałczuk fajnie pachnie, a to tak nie bardzo. Kurzem co, pachnie. Ale nieważne. No to no teraz już tak. Teraz to się zakrztuszam zawsze, bo jestem na roztocza. O, czekaj, a ja miałem jeszcze pozycję czy ja mam coś wypisany jeszcze z Fejla? Eee, Jedna rzecz eee, miała być, czyli nie, nie ale jej... tak mam powiedzieć. A, VGA. Nienawidzę ludzi, którzy robili VGA. Następni. Ja miałem mówić o VGA. No to może Piotr, kontynuuj. Już nie mam. No to. to, to, to, to, to nie ci już 20 złotych ty. Za to właśnie. Za to właśnie ci nie wierzę. Nie, a, pro, a propos VGA, no to. O, tak, już to wiesz, najpierw musiałbyś doskoczyć. Jeżeli chodzi o, o VGA. O Jodra. Mogę? Tak, dziękuję. Tak, ja Jeżeli chodzi mogę. o VGA, to dla mnie po prostu było porażką to, co widzieliśmy w tym roku, bo tak naprawdę, no wybaczcie, ale po prostu spodziewałem się czegoś kompletnie innego i nawet nie mówię w tym momencie o tym, że stream w 90% to były reklamy, tylko właśnie między innymi o to, jak była poprowadzona ta impreza. Tej, broń Boże, nie mam nic do nila Patrika Harrisa, bo naprawdę to, co on zrobił, jak to prowadził, to było momentami autentycznie śmieszne, a Angry Birds... Real life po prostu, gdzie faktycznie wyjął kurę i próbował nie ostrzelić w świnie, no dla mnie to był szczyt geniuszu. Tylko, że po prostu to wplecenie reklam, to że ja w pewnym momencie po prostu nie wiedziałem, czy oglądam, rekl oglądam reklamę, co później się okazało być trailerem Forzy Czwórki, no dla mnie to już po prostu mówi samo za siebie. Tak ale tam to, tak, że... nie jest typu... Piotrek, to nie jest impreza typowa. to nie jest impreza typowa branżowa, tylko skierowana typowo do mainstreamu i do amerykańskich nastolatków. Dobrze, ale, do ale wiesz, do co, ja og... wstają nie wstają nie to ja. i nie mogę oczekiwać, że zostaniesz konkretny na takiej imprezie. Bo jej cel jest zupełnie inny i właśnie w taki sposób na to liczyliśmy, bo można na reklamować się udało. gry jako takie. Nie, nie tym, dobra, że, tylko że wiesz, przyjdzie ci producent do studia i opowie jakąś jakieś w swojej ja rozumiem, że to nie jest E3, ale ja wstając o czwartej rano, żeby oglądać Battlestar Galactica przez internet, nie doświadczyłem tylu reklam, ile doświadczyłem w czasie tego cholernego VGA. Ale reklamy były dla ciebie najgorsze, szczerze mówiąc. Tak, powiedz. Znaczy nie, no Miało być 13 reklamy... zapowiedzi nowych, tych najlepiej wyczekiwanych gier i większość z nich miała w ogóle nie być wcześniej nigdzie publikowana. Ile dostaliśmy odpowiedzi? No. Do trudno powiedzieć, bo połowa wypłynęła tuż przed samym tym. Przed no. samym... Ale i tak ogółem nie było tego zbyt dużo. No, nie 13 chyba. Nie będziemy tu liczyć, ale chodzi o to, że to nawet biorąc pod uwagę to, to, co to miało być, to i tak nie spełniły się oczekiwania, Że po prostu wstawać no pracy, to miał być impreza, którą warto wstać w nocy jak na przykład ee, to były konferencje z 3 to były prezentacje z GC, a tutaj no nie, wyszło. nie na to GC tutaj... to nie było w nocy akurat, bo to było w dzień no, ale wiem, go, mówię przy okułem, no z kwestii już samego show, show ale Neil Patrick Harris, spoko następny, skończyłeś tak super, kto chętny, kto, kto chętny da się podzielić no to może ja powiem zostały. To nie wiem, no przede wszystkim, jak dla mnie, to PlayStation Plus jest takim fejlem roku. No tu, tu, tu, tu się zgodzę, tu się zgodzę. No bo tak naprawdę za cenę, no nie wiem, jednej gry pudełkowej w abonamencie rocznym nie dostajemy kompletnie nic, oprócz, jak ciągle wspomina Tomek i ten i Spike, zegarze, którym, który fajnie kręci wskazówkami i na znaczy, tym się... no może, może nie popadajmy w skrajność, tak? Bo PS Plus jednak daje nam, znaczy Little Big Planet to było takie dopchnięte trochę na siłę, no ale nie powiem, bo The Beta DC Universe Online, czy na przykład Killzone na trójki, to już jednak jest coś. I naprawdę bardzo sympatycznie się w to gra Wcześniej Bo... niż inni, no trzeba powiedziesz powiedzieć Nie wiem, czy beta jest już, beta Killzone na trójki jest już dostępna publicznie Nie, Zostań nie, nic, jeśli nie. nie będzie No raczej. właśnie, no to mamy co Już miesiąc temu przynajmniej to się pojawiło Ja dalej w to gram i dalej się świetnie bawiam Ile zapłaciłeś bawia. za PS Plus co rok? Dwie stówy. Ale to jest przykład takiego produktu, który jest, który jest Ładnie opakowany I w który, w który teoretycznie Zawiera sobie dużo, ale tak naprawdę, gdybyśmy mieli te gry, które są oferowane, większość mówię, bo nie mówię o wszystkich grach, kupić oddzielnie, to byśmy ich nie, nie, ku, nie kupowali. Na tym polega cały szkopu. W ogóle to za, ca, wygląda ca, ca, tak. Cały sprytsony Na miesiąc. O, dostałem grę, ale fajnie, ale i tak przecież za nią zapłaciłem kupując. I auron... macie, mamy świadomość, że dostajemy to za darmo. A tak naprawdę, nic, nie rozumiem, że zapłaciliśmy na to dwie, dwie stówy nie? wcześniej. Ale w sumie i tak to jest lepiej niż abonament za... No właśnie chciałem, chciałem o tym powiedzieć, że, że nie da się uniknąć porównania między Goldem a PS Plusem i fakt faktem Gold oferuje nam troszkę więcej, jeżeli chodzi o sam multiplayer, natomiast no w kwestii kontentu, który dostajemy w cenie, no to PS Plus jest no co tu się oszukiwać, lepsze po prostu i tyle. Oj, nie wiem, bo wiesz co, ja tak samo wybrałem jako ten banżowy fail właśnie PlayStation Plus, bowiem w nim pojawiają się za darmo te gry starsze, które ja już kupiłem kiedyś, dawno dawno temu. No to dla ciebie, dla, dla ciebie to jest fail, a dla ludzi, no, którzy ich nie kupili, dokładnie. no to wiesz, no to, to jest akurat dobry deal. Ja z przyjemnością ostatnio sobie ściągnąłem za darmo właśnie, znaczy za darmo, no w cenie abonamentu, tak, się w nią grało. No fajnie, że powiedział, jak, o jaką grę chodzi. O, Przerwał go, teraz, teraz się dołączy. Jako, że wysiadł laptop, tego na pewno Tomek chce... O, nie wysiadł mu laptop. Uh -huh. Uh -huh. -huh. Ktoś go zaprosi z powrotem do naszego podcastu. W się sensie on ze studia wyszedł. A w jest tym czasie Tomek może studiów, Los Angeles. swój monolog. A już powiedziałem Tomek. wszystko. Jesteśmy w prawdziwym studiu w Los Angeles. A, to w takim razie zostaje Łukasz. Łukasz, Łukasz. Może nawet przestań tak ten, bo troszkę... Prosimy na scenę, Łukasz. Łukasz. Nienawidzę ci, Tomek. Łukasz, jestem. Już nie jestem. Miałem <śmiech> mikrofon i zachęciałem go odciszyć. No, to już jestem, jestem i mówię o moim failu, A jako fail wybrałem mm, politykę Microsoftu w stosunku do hardkorowych graczy. A to dopiero za rok będziesz mówił. Nie. Ale mówię o Kinectie, co mówisz ogólnie? Mówię ogólnie, znaczy to ma związek z Kinectem, bo chodzi o to, że Microsoft się skupił teraz głównie na Kinectie i nie robi nic dla reszty. I tylko Kinect, Kinect, Kinect. Teraz mówią, że Kinect jest ich oczkiem w głowie i będą się skupiać tylko na tym. A Ale wiesz, reszty... to nie było z Nintendo, tylko że różnica była taka, że Nintendo na początku skupiło się na casualach i potem wstąpniowo wrzucało się na hardkorowców teraz mamy zasyp tych gier hardcorowych, a na Xboxie od, mamy odwrotnie, nie, że na porządku było skupienie na hardkorowcach, Ale w... na Wii nie było aż takiego suchego roku, jak się szykuje, na, dla Xboxa w przyszły rok. Nie, no, akurat w przyszły rok ja, wydaje mi się, że jest fajny, ale ten rok, ale... który minął, pod względem tytuł, efektu był fatalny dla Xboxa. No właśnie, no tym mówię, że to jest sucho jest na Xboxie, tylko te multiplatformowe tytuły, ty, ty, ty, typu Red Dead Redemption czy LA Nor, który wyjdzie w przyszłym roku, one są takim dobrze się zapowiadają na Xboxa, a tak to od Microsoftu to w zasadzie nie ma nic, jest Forza 4, która też będzie miała Kinecta i nie wiadomo jak to wyjdzie, bo to z opokazania na 3 to był fail, no i Gears of War 3, który jest no, takim pewnym hitem, ale to wszystko. Ale tak obiektywnie patrząc to pod kątem exclusive'ów, w tym roku zdecydowanie 3 było górą nad Xboxem. Chyba karty to przyzna. Bo ja no, znacznie więcej było tych tytułów, bo jakościowo też na przykład? trzymały poziom. War, to... God of War, Heavy Rain. nie lubię akurat, ale no, to moje osobiste te tego. No. Ale Xbox miał Mass Effecta. No. Ale to też na to wyszło. PS3 też 3 Dobra, next. Wszyscy już. Wszyscy. Dobra, to ostatni wątek. Nie, no. to tyle. Nie. Nie. Dobra, to może ja przejmę inicjatywę i ostatnim sektorem, który znajdzie się w naszym wspaniałym podsumowaniu 2009 roku. To jest zwycięstwo roku. Ja bym jest tak. opozycja do porażki roku, czyli jak wspomniał Robert, zwycięstwo roku. Tak sobie nazwaliśmy ten dział. I yy, w związku z tym, że ja zaczynałem każdy kolejnym, każdą kolejną, każdy kolejny segment. To, to, ja, to ja może to, że... teraz zacznę. Ja zacznę może teraz Tomek. zacznę. Tak, tak. Ja. Xbox Live w Polsce. Tego nikt się nie spodziewał. Zaczynając ten, <laughs> zaczynając ten rok, yy, jakoś nie wierzyłem, że Xbox Live w Polsce się pojawi, a jednak mamy Xbox Live, pomimo, że tam nic nie ma, to, to jednak jest oficjalnie. A tutaj chyba nie można chwalić Microsoftu, tylko bardziej polskich graczy ich wytrwałość i to, że chcieli walczyć. Przecież o. przecież Microsoft powiedział, że oni to już dawno przygotowywali. To, że... A wierzy w to? Nie, ale, nie ale... Nie. ale tak mówi Microsoft. No, już Microsoft wiele rzeczy tego. mówi. No. Jeszcze mniej więcej robi. Także to jest dla mnie taki branżowy win, przynajmniej nasz polski 2021. Czyli, jako, jako samo wydarzenie, to rzeczywiście może być traktowane jako coś pozytywnego, ale, tak, ale jako ukonania produktu. No właśnie. Z poza wykonania troszkę kuleje niestety. no. no. Czy ta marchewka na graczy w postaci darmowych punktów, i na których tak naprawdę nie ma na co wydać, to już w ogóle jest dla mnie dramat. Dobra, to skoro już wprowadza w, przy w wprowadzaniu jesteśmy różnych rzeczy, to e, nie zapominajmy, że w tym roku do Polski weszło Nintendo. Wprawdzie nie, oficjalnie pod postacią wow. dystrybutora austriackiego, Szteldbauera, ale weszło. I to jest chyba jeszcze większe. Znaczy, na pewno to jest większe zaskoczenie w przypadku e, Microsoftu, bo. naziści sprzedają nam <laughs> Albo, narzędzia Nintendo. Bo. To, że reklama Nintendo w Polsce i świadomość marki będzie większa, tego chyba yy, o tym chyba nikt nie myślał. Były wielokrotnie zapowiedzi formułowane, że poparły się sytuacja o ids w Polsce. Nawet w, na początku tego roku też takie zapowiedzi pojawiały, ale w końcu pod koniec wakacji okazało się, że sztab rzeczywiście wziął się do roboty, dostał podobno fundusze od Nintendo. Nastąpiła restrukturyzacja, z tego, co wiem, w ich siedzibie. No i zaczęli naprawdę dobrze działać. Pojawiły się reklamy w telewizji. Wprawdzie nie ma jeszcze polskiej wersji językowych gier i, i pewnie nie będzie, ale to akurat nie jest zależne od dystrybutora, ale poza tym mamy promocje w sklepach, mamy stanowiska z grami, mamy wysyłanie do portali różnego typu kopii recenzenckich, co się nie zdarzało wcześniej. I ogólnie rzecz biorąc widać, że Nintendo powoli w Polsce istnieje i mimo, że to nie jest jakaś Szeroko, szeroko, strasznie szeroko zakrojona skala, to mimo wszystko należą się pochwały za to, że cokolwiek się w tym temacie ruszyło, bo widać wyraźną poprawę. Znaczy może, ani... być jeszcze, może być jeszcze lepiej, ale jak na chwilę obecną mi takie ja jest. Ja poczekam, się... aż, aż Miamo to się pojawi w Polsce i powie: Super, maketo, i wtedy uwierzę, że rzeczywiście jest nic Polska. w Polsce. Nie no, oni trafili w idealny Albo... moment, a, moment przed, właśnie przed, a przed premierą 3DS-a już będą mieli taki swój grób no, podstawiony no. I, w, i już ludzie przynajmniej będą wiedzieć, czym jest Nintendo i z czym to się je. No. I wreszcie oficjalna strona, stronie to no. wygląda normalnie. No, a nie tak tak, tak, jak to jest, to, jest myślę, że, że to, że się Nintendo, Nintendo pojawiło, to właśnie nie. ma wspólnego z 3DS-em wszystko. Czy oni chcą sprzedać. Wiecie, wiecie, jak się nazywa siedziba polska? Bauer. Hmm? Już, już to powiedziałem przecież. Nie słuchałeś mnie no to. Stadlbauer. nazwa. No. nazw. Dlatego mówię, że naziści nam będą sprzedawali akcesoria od firmy Hydraulika, no, po prostu. Nie chcę. Dobra, to już na jak powiedzieliśmy, co czuję. To dużo teraz pora na... Kogo tam? Mateusz na przykład. Mm. No, ale ja nie mam żadnego wina, bo ten rok, no niestety... Ale pesymistycznie podaje się do tego roku, no, wiesz co? No, jak dla mnie, to nic, nic takiego nie było, co by się... Tak naprawdę czymś, czy, czymkolwiek wyróżniało. Raczej to tak... Zabierane des Redemption. No nie, ile można. Na w tym roku, no branżowy szczególnie. No. E, to ja mogę teraz. O. E, no. Absolutnym winem w tym roku uważam już sprzedawanie jakiś czas po premierze przez Mediamarkt, Markt nasze jest za 280 zł i to się sprzedawało. To jest niesamowite osiągnięcie i po prostu salutuję panom z MediaMarktu, że byli w stanie sprzedać tak wspaniałą grę. I jestem wzruszony, że w naszych czasach po stanie wojennym ktoś jest w stanie wprowadzić takie zło i jeszcze dostawi za to pieniądze. I wduszające, że takie zło robione przez jednego człowieka na drugiego wciąż jest jakby praktykowane przez nas. I to jest chyba taka mała lekcja dla nas, że... Boże, ludzie ludziom zgotowali ten roz po prostu, no jakby znowu siedzieli na lekcji polskiego. To jest taka mała lekcja dla nas, że... Nie tylko altruizm powinniśmy, co jest dziwne, bo dzisiaj, prawda, wśród wielu ludzi altruizm jest propagowany, że nie tylko altruizmem powinniśmy przez świat przechodzić, ale również bawić się w człowiek człowiekowi wilkiem. I co... Zombie, wam zombie, wszystkim, zombie. I co wam wszystkim i sobie życzę na Nowy Rok 2011. Dziękujemy, Robert. Ale nie wyszło ci, bo jeszcze Łukasz jest na koniec. Ja jeszcze nic nie się powiedziałem. Ja już się nie będę odzywał. Cholera, już się rozwałem. <grym> no, no to proszę. teraz ja... No no to był Win 2010 roku to jest według mnie zapowiedź Nintendo 3DS i cały 3DS jeżeli chodzi o to, no czy czym on jest, bo jest to rozwinięcie świetnej konsoli Nintendo DS, dodanie trzech wymiarów zwiększenie mocy obliczeniowej dodanie bajerów i innych takich pierdów w samym systemie konsoli I to po prostu będzie takie no centrum domowej rozrywki ale tutaj warto zobaczyć, że sama zapość 3ds zrobiła takie wrażenie na wszystkich nie tylko na graczach którzy jeszcze nie mieli dostępu do 3ds bezpośredniego ale też na odwiedzających że no zdawało, zdawało dużo osób że po prostu ten efekt 3d cały 3ds Zrobi na nich takie wrażenie, jak niewiele konsol. nie w ogóle zrobiło kiedykolwiek, więc pod tym tak, względem. Bo, jak teraz, jeszcze nie wyszła taka konsola, która, która miała taką opcję, że sobie kładłeś, kładziesz sobie papierek na biurko, filmujesz to coś yy, kamerkom i nagle się z tego robi gra, że z tego papierka wychodzi jakieś nie wiadomo co i ty na przykład z tym walczysz. Tego nie było jeszcze i to jest nowość. A to nie było na PSP, w GamePadzie, gdzie można było zrobić papiery na dla... ten? To to nie, to samo. Było, ale to jest gejpet, więc możemy sobie podarować. No i po prostu gameplay, który był z jakiejś, tam, z jakiejś gry tam na 3DS. Znaczy to jakiś tam po prostu test mocy bez wykorzystania 3D, gdzie, gry wyglądały gdzie gra wyglądała no, lepiej niż na PSP. Gdzie po prostu ta grafika wyglądała lepiej niż na PSP. Spike widziałeś chyba. Tak. Fap Fapowałeś na tym, coś mówiłeś ja też Nie, fapowałem nie, ale było fajne W każdym razie podejrzewam, że Sony jest strasznie wkurzone na Nintendo Bo oni przecież biegają i każą ludziom zakładać okulary A Nintendo daje to samo w kieszeni bez okularów Także podejrzewam, że Sony jest spienione Dobrze, konkurencja zdrowa dla nas, klientów mhm. I kolejna, kolejna Piotrka? Tak, ja muszę Cześć, powiedzieć o fenomenie społecznym tak samo jak Robert, mianowicie o sprzedaży PlayStation Move w naszym kraju, które się znaczy w naszym kraju, nie tylko w naszym kraju, ale ogólnie. Ja nie wiem, właśnie padłem ofiarą jakiejś, nie wiem, jak to określić, psychologia tłumu chyba, bo faktycznie sam mam mowa, który, jak już mówiłem, leży i zbiera kurz i po prostu fakt, że to się sprzedało, mimo że przynajmniej na pierwszej prezentacji było takie odniosłem wrażenie, jakby to zostało wyciągnięte z piwnicy kompletnie. Tylko dlatego, że Microsoft pokazał Kinecta, znaczy wtedy Natala i po prostu sam fakt, że to się sprzedało jest dla mnie fenomenem. Po prostu tego, tego nie do końca to rozumiem. To jest beyond my comprehension. Coś innego mi się przypomniało. Coś, o czym miałam powiedzieć, ale powiedziałem o Tekenie. Nie chcę o tym teraz mówić, bo straciłem swoje szanse, ale mogę tylko wspomnieć. Hej, chłopaki, pogramy w Tony Hawk Shred? <laughs> Jest tu ktoś rajda. się może... może jednymi z nielicznych którzy kupili rajda albo Shreda z deskorolką Ej, to chyba kupiło 10 tysięcy osób na całym świecie. W przypadku... Nie, jeśli chodzi o Shreda, to w tej chwili to jest chyba 6 tysięcy osób na całym świecie. No. <laughs> to jak kolekcjonerka. Hej zru... nasza gra się nie poprzednio nie nasza gra się nie udała co zrobić. Wydaj drugą taką samą. Ok. Activision o. słucha graczy. O, Dobra, wiecie. to jeszcze pociągając wiecie. temat porażek, e, no. na mi się myśl, bo nie woliśmy dzisiaj właściwie nic o PSP, a myślę, że warto napomknąć, bo. W, PSP to jest w, na całym, horyzoncie, bo na horyzoncie w, w, widnieje już PSP 2, coraz wyraźniej, ale jak oceniać sytuację PSP w tym roku. Bo na moje e, no PSP w tym roku totalnie zawaliło sprawę. Nie, nie ja, było... ja na PSP dostałem, co chciałem dosyć, dostałem nowej skombat i jakoś tak nic więcej mi nie obchodzi, a że innych gier nie było, no deal with it, trudno przetłumacz, bo wszyscy nie, roz nie wszyscy rozumieją. Zaraz będzie napisane, że co to w ogóle za angielski wyraz. Dud zaraz mi napisze, że co to ja tutaj cytuję po angielsku. E, Zumowuj się z tym, to jest tłumacząc. Zumowuj się, dokładnie. A reszta? Zegraj. Nie wiem, jak to jeszcze przetłumaczyć. dobro widzę, że nikt nie ma siły. Chciałem jeszcze powiedzieć, pokazać o targach z wami, ale chyba już nie do rady. No to zapraszamy do podcastu za rok o targach te tegorocznych. <coughs> tak jak gdyby nam się tematy skończyły. No i cóż, chyba kończymy, co chłopaki? Aha, jeszcze miała być część o w przyszłym roku 2011, nasza zapowiedź wielka, wspaniała. Ale, ale to tak, będzie myślę, że... to już jutro. Albo za tydzień, Tomasz, albo kiedyś tam. Za tydzień. Co, dobra, no będzie dobrze. To cóż, jako gospodarz nie powstaje nic innego jak drugi raz żyć wam rodzinnych świąt. <śmiech> w sposób, jak mówiłem ostatnio. Wielka noc zdrowych. Eee, postarajcie się... O to, żeby następne święta były właśnie w <grym> taki sposób, jak już mówiłem, czyli człowiek człowieka wilkiem. najwięcej prezentów wtedy jest. I no i cóż, szczęśliwego nowego roku, panowie dziewczyny. Dziewczyny szczególnie. Dziewczyną chciałbym złożyć szczególne życzenia z okazji nowego roku. A ja już się nie lansuję, tak Robert, no, Robert dziewczyną czy ja. ich cycką? No. no, To jest ważne <grym> pytanie. Chciałbym życzyć zdrowia. Czy, o... Przede wszystkim zdrowia, dużo zdrowia, oj, oj, zdrowia. I dośnijcie. Jedzcie dużo, jedzcie więcej, ale nie rośnijcie, ale jedzcie dużo, jedzcie. Jędrność, po pierwsze zwiększ macę, tylko jedno. O matko. No cóż, to tyle może chcecie też coś złożyć. Tak, ja chciałem złożyć wszystkiego najlepszego. O, to, żeś się wyrwał po prostu. No, jak oryginalnie. Co, w nowym tam? semestrze. Chciałbym też życzyć wam wszystkim, żebyście w końcu zaczęli komentować nasze podcasty i wpisy. Szczególnie tym, którzy jeszcze nie zaczęli. Nie wiem, kto doszł. tym, do... którzy są fajni. Nie, przepraszam, tym, którzy są fajni i słuchają tylko na iTunes. zruszcie dupę na bloga. I bardzo nieciekawi, kto dotrwał do końca dwugodzinnego podcastu. Jeżeli znajdziesz choć jedna osoba, to śmiały. Nawet nie wiem, czy nie, konkursu nie można by było zrobić, ale... Przewijanie się nie liczy. Do wygrania niebieska mikrofibra firmy MSI na osobę, która jako pierwsza, da dokumentarz podpisem. Rzeczywiście, mikrofibra I do... oczywiście zniżka Dragon Age na 1490 zł. <grym> to jest ja to, nie odebrał, więc cały czas leży i czeka na. Tak się spada, zabez... że mam. Nie, jak nie odebrał, bo po prostu mamy bardzo duży zniżek. Nie wiecie, o, to nie jest jedna zniżka, nie, my tak ciągle inną zniżkę próbujemy to na To samo grę dziwnym trafem. Więc tak, pierwsza osoba dostanie zniżkę na Dragon Age'a i mikrofibrę, albo firmy MSI, albo żółtą mikrofibrę. Cholera, no weź ktoś, co zagadać szybko, ja teraz znajdę. To obydwie są A, używane, akcje. więc nie radzę wam pisać, ponieważ używane przez Roberta to nie znaczy, że są w dobrym stanie lub w ogóle zdatne do jakiegokolwiek użytku jeszcze. A Jak, będzie, to, no, no, jak no, będzie 100 komentarzy pod, pod tym podcastem, to ja za. Nawet bez sensownych, ale żeby były. Moją kosztowną Z innych osób i bez powtarzania. Płacić. Dobra, ta żółta mikrofibra jest non name bez żadnej firmy. Także nie będziecie mieli problemu żadnego. To możesz powiedzieć, że to jest pami prawda. Pamiętacie, za 100 Prada. komentarzy, plusotonka. Ale ten, zrobimy ten, że, że konsolowiec podpiszemy. Będą te autografy. Żółta e, mikrofi, mikrofibra zostanie podpisana przez przynajmniej jednego członka konsolowca. Przez przynajmniej dwóch członków konsolowca. Tak. E, e, sam jesteś członek. <śmienny> <śmienny> Warto. <śmienny> no tak, to, że się członek a podpiszę. Jesteś członek. Konsolowca. O, dla mnie zawsze będziesz członkiem konsolowca. Kończ was wstydu oszczędź. Dzięki wielkie, że wysłuchaliście, choć nie wysłuchaliście tego podcastu do końca, bo prawdopodobnie nikt już nie doszło do tego momentu. Znowu usłyszymy komentarz, przeczytamy komentarz, że o Boże, co tak długo. Eee, A, ja... Mogę to... jeszcze coś dodać? Sprawdził no. się nie po tym, jak zaczynają, tylko po tym jak kończył. Super już to mógł... No ja chciałem powiedzieć, żebyście skomentowali i żeby w tych komentarzach znalazły się wasze propozycje. Faili, winów branżowych, najlepszy gier tego roku, najgorszy gier tego roku. gier, który was robi największy zawód. I żebyście powiedzieli, czy że zgadzacie się z naszymi werdyktami, jeżeli tak, to dlaczego, jeżeli nie, to dlaczego. I żeby wytworzyła się fajna dyskusja i będziemy wtedy ukontentowani, jak najbardziej. Jeżeli my was zamieniliśmy, to nie mówcie o tym. Ukontentowani, naprawdę? <grym> Ej, to, ostatnio czy widziałem czy masz to... Przygot... Czy, czy możesz przygotować taki minisłownik dla... <grym> co mówi Dud? Co to znaczy? Ej, co powiecie na Gadukas, gdzie superdut robi za nauczyciela języka polskiego? Lekcja pierwsza, lesson one. Ukontentowany. contented. <grystanie> <grystanie> Aha, jak ktoś napisze definicję tego słowa w komentarzach, to będę się cieszył. Ja z mojej to strony podpowiem, iksykać. że to jest kalka językowa z angielskiego. Taka kompletna. Jak większość słów, które Dud dzisiaj użył. Na <grystanie> no, przykład. Było jeszcze jakiś, ale pożyczkowa. Był... Nie, nie, nie, nie, jakieś no było takie dłuższe słowo. I to Byłam była taka. Pemplować czy jak tam nie, nie. nie, nie, nie. nie, nie. To nie jest tak złe. Coś było, ale dobra, odsłucham. Oj, w <laughs> Jak będziecie wiedzieli, to napiszecie w komentarzach, bo mam gdzieś w środku. Do Kto wygrania. Zrozumie, po, do, wygrania jest, jest do wygrania teraz połówka mikrofibry. Dzięki wielkie. Nie no, są dwie mikrofibry, więc masz jedną tu, jedną. Nie, ale ja chcę mieć to na siebie. Dobra, tyletubi się mówią papa, papatki. zdjęcie zrobił. Jasne. Zdjęcie redakcyjne. Robert, śpij, śpij już, idź spać. To Co tego jajka. Spacznego jajka. Aż nie powiedziałeś cześć. Na razie. A ja powiem spacznego no. jajka, że ci raz i tak. Dobra, nieważne. Wesołej no, Hanuki. Wesołe Hanuki. to Tomek, byś tam. na końcu, dobra? Wy nie nie. Zabić, jak ja to to nie, ma wszystko być. Tomek, to się nagrało? Nie <laughs> wiem. Ma wszystko być i masz uploadować. A jak się nie nagrało, to gdzie mieszkasz? A wróćmy. To no nagrywasz sam.